Cześć audycja kadr Ciwoko, dzisiaj odcinek 85, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak i e, za nami Pyrkon, na który niestety nie dojechałem z przyczyn rozmaitych najróżniejszych, mniejsza z tym, ale pojawił się tam jakże wyczekiwany katalog Egmontu, który sobie otworzyliśmy na naszych telefonikach cudownych i teraz sobie pozwolimy, po trochu opowiedzieć, co tam w zasadzie się znajduje. Tym razem nie będziemy lecieć strona po stronie, bo tych stron tutaj jest 180, tylko takie rzeczy, które nam się najbardziej rzuciły w oczy. Okładka też wyjaśnia jedno pytanie, na które na, na które? Wyjaśnia nam pytanie, nad którym się zastanawialiśmy, czy nowy Wiedźmin ukaże się w Polsce. I o dziwo ukaże się. Kto Nikt by, się nie spodziewał. Kto by się spodziewał? Niemniej za, e, ble, katalog tegoż Egmontu rozpoczyna się od komiksów frankofońskich dla e, młodszych odbiorców. I tutaj mamy Asterixa z zapowiedzią tego nowego 38 tomu na październik tego roku. Więc czekam i trzymam kciuki za tym, żeby ten nowy tom był odrobinę lepszy niż poprzednie z tych nowych przygód, to chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, no, poziom jest taki różniasty, bym powiedział, tych, tych nowych tomów Asterixa, to już nie jest to samo z rzędu, z rzędu. <śmiech> <gulanie> znaczy dla mnie, kiedy niebo spada na głowę, to jest taki absolutnie najgorszy tom, jaki tylko można było wymyślić w, w Asterixie, te kolejne nie są aż takie, aż takie złe, ale kurczę, no, no, no, wciąż nie jest to. A tak, ale wiesz, Piktowie i Papirus Cezara były całkiem fajne. Były całkiem fajne, ale Asterix Znaczy przyswyczaj... wydaje się, że są lepsze niż na przykład e, Smerfy, Wioska, Dziewczyn. A ty jest jak się sto ty cholerny, ty powinieneś to kochać. Znaczy nie mi też wioska dziewczyn się w ogóle nie podoba, ale, ale smerfy akurat też są tutaj w katalogu wymienione i e, będą kolejne tomy. Hmm. A w czerwcu będzie też nowy Kajko i Kokosz. Tak jest, o ile się znowu nic nie zmieni. Przede wszystkim też. Bardzo... Jest szansa, że będzie podobno na komiksowej w Warszawie. Dokładnie. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, ponieważ na YouTubach krąży co najmniej dwa, krążą już co najmniej dwa nagrania spotkania Tomasza Kołodziczaka z czytelnikami, które odbyło się na Prykonie. Jedno jest na pewno na, na kanale Spoiler Included, drugie. Gdzieś indziej, w sumie nie pamiętam gdzie, ale wiem, wiem, wiem, że mignęły mi dwa takie filmiki, więc możecie sobie bez większego bólu i sobie wejść i obejrzeć co tam ciekawego się pojawiło i jako właśnie taką ciekawostkę trzeba dodać, że to co widzimy w katalogu Egmontu już w chwili obecnej nie, niektóre rzeczy są z dużymi znakami zapytania, jeśli chodzi o daty wydania, które są podane w tymże katalogu. Mm -hmm, tak mm -hmm. właśnie jak na przykład Andrzej wspomniał o, o tym Kajko i Kokoszu, który w katalogu ma datę czerwiec, ale być może już będzie w maju. Niektóre rzeczy, które są zapowiedziane na wrzesień, zwłaszcza te polskie komiksy z mm, laureatów konkursu imienia Janusza Christy, też tam Tomasz Kojodziejczak mówił, że planowo są na wrzesień, ale to się może wysypać i nie, nie, nie należy brać tego na taką stuprocentową pewność. Tutaj na przykład na wrzesień jest zapowiedziany kolejny Malutki Lisek, Wielki Dzik. Na to zawsze jest wyczekiwanie. Kolejne Kubatu, Wojtek i Rudy, Krasnolud Nap, więc tych zapowiedzi na wrzesień, Pikapidula, Oto Tosia, to jest wszystko zapowiedzi na wrzesień, Oskar i Fabrycy. Mhm. No i już to, Tomasz kołodzieczak mówił, że tych zapowiedzi jest bodajże sześć tak jak teraz powiedziałem, ale coś się może wysypać, bo ktoś się nie wyrobi z czymś tam no, no zdarzają się takie rzeczy to jest mm -hmm. cał całkowicie normalne jeśli chodzi o inne komiksy frankofońskie, o których już wspominaliśmy, znamy, lubimy no to Smerfy, kolejny tom Smurfów będzie teraz w maju z życia Smurfów. w lipcu będzie smurfy i Księga Odpowiedzi, natomiast we wrześniu Smerfy i Maszyna Snów a w grudniu trzeci dzień Smerfy i Wioska trzeci, Tom? trzeci tom, Smerfy i Wioska Dziewczyn, mhm. więc trzy, trzy z czterech tych tomów mnie w sumie interesują, ta Wioska Dziewczyn no, niekoniecznie. No i jeszcze pokaże się sześć laki luków tak. dwa w czerwcu, dwa w sierpniu i dwa w październiku. Czyli e, regularność, dwa tomy co dwa miesiące jest jak najbardziej zachowana. W sumie jestem ciekaw, czemu, czemu tak Egmont się zdecydował to wydawać, a nie na przykład po jednym miesięcznie. No ciekawe, natomiast mhm. e, fakt faktem, Dobrze, że w ogóle wydaje o, tak. I, i że tak regularnie. Jeden nowy tom Poniaków się pojawi, jeśli ktoś to zbiera. We wrześniu też Sisters ma się pojawić. Natomiast to co mnie tak zaciekawiło trochę, to jest e, dwa nowe cykle w ramach linii komiksy są super, czyli Kasia i jej kot oraz Okładka w, pierwszego tomu mnie. Tak, oraz Fib, Fibi i Jednorożec. Kasia i Kot premiera w maju tom drugi w sierpniu, natomiast Fibi jednorożec premiera w październiku, drugi tom w, w grudniu i muszę powiedzieć, że pomimo tego już, to też sam Tomasz jak przyznał, że linia komiksy są super, jest tak dość mocno skierowana dla dziewcząt młodych, mhm. ale kurczę, niektóre komiksy Studio Tańca, nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć, Studio Tańca. Miałem, podrób, rozważam, żeby zakupić, bo wyglądało na zabawną. No, studio Tańca jest mega fajnym komiksem, bardzo bardzo bardzo polecam, Ptyś i też też jest, też jest Spoko, więc nie, nie, nie przy. Jakby to powiedzieć, nie przerażajmy się tym, że te okładki są różowe, a my jesteśmy samcami, ponieważ te komiksy w większości i tak są jak najbardziej fajne. więc Komiksy są i tak do czytania. Więc do, do. jeśli historia jest dobra, to na a, tym się kończy. To ty w internecie nie byłeś nigdy. Byłem, bardzo żałuję. <laughs> Właśnie. Natomiast dalsze takie zapowiedzi, to czego niestety nie ma w, w katalogu Egmontu, czy, to, to, trosze, troszeczkę mnie to rozczarowało, że tego nie ma, piątego, piątego tomu Gnata, który był zapowiadany, że on się tam w końcu ukaże i będzie taki wielgachny, bo tam będzie, będą dwa te kolejne spin-offy mhm. i ogólnie jakieś dodatki i super i w ogóle ja tak czekam, a tu niestety w tym roku się nie doczekam. Kolejne trzy kaczogrody, maj, czerwiec, maj, sierpiec, sierpiec, maj sierpień i grudzień. Dzień. Mm -hmm. um... I będziemy już mieli sześć. Tak, czekam, wypatruję, natomiast jeśli chodzi o Garfield'y, o których w tym odcinku jeszcze później coś Andrzej powie, no to, to... jeszcze maj, wrzesień, grudzień. Tak, a ile tych tomów będzie? Ponad 20 <śmiech> jest oficjalnie wydanych. Cieszysz się? Kupiłeś już nowy regał na to? A, opróżniam swój regał, wiesz? Mhm. <śmiech> Jakby regularnie. Ro rozumiem, ja też już powoli się muszę zastanowić nad tym, czy czegoś tutaj nie wyrzucić i zaraz nawet przejdziemy do rzeczy, które prawdopodobnie niedługo po polecą za jakieś grosze na sprzedaż w moim wykonaniu, ale najpierw Marvel. W Marvelu, I jeśli chodzi nie z Marvela, jeśli chodzi o rzeczy w tym katalogu, no to mamy przede wszystkim kontynuację tych już rozpoczętych serii. Mhm. Aczkolwiek jest jedna taka rzecz, która rzuciła mi się w oczy i prawdopodobnie ją sobie nawet kupię, pomimo tego, że jest to dubel, bo chyba się w jednej z kolekcji ukazywało. Mianowicie, em, gdzie, to jest, gdzie to jest? Kapitan Ameryka, Eda Brubakera. Mm -hmm. I to jest coś, na co z chęcią zagnę parol, premiera w lipcu, drugi tom w grudniu, cena 89.99 pierwszego tomu, drugiego o mniej. Ale to jest taka zapowiedź, którą z chęcią sprawdzę. Mm, Zauważyłeś, i... że na przykład Extraordinary X-Men e, pojawia się nie, nie. trzy tomy w grudniu? Trzy tomy w grudniu? Mm -hmm. wow. To znaczy pojawia się oczywiście Extraordinary e, X-Men, e, Śmierć X mm -hmm. i Inhumans versus X-Men. Aha, i wszystko w jednym miesiącu, tak? Eee. Eee. No cóż, że Extraordinary X-Men to jest jedna z tych rzeczy, którą nigdy nawet nie brałem pod uwagę, żeby, żeby ją kupować. Pomimo że Falemira. Tak, pomimo że Falemira, bo wiem, że bardzo mocno było, było to jechane swego czasu, mhm. że to jest jeden z tych komiksów, który mu ewidentnie nie wyszedł. Natomiast innych takich zapowiedzi te, trochę się zastanawiam nad tym, czy sięgnąć po hołkaja notabene, Jeffa Lemira, bo to o tym z kolei czy, czytałem i słyszałem praktycznie same dobre rzeczy, więc e, premiera teraz w maju pierwszego tomu, drugi tom jest zaplanowany na listopad, więc e, myślę, że będzie to jak najbardziej do rozważenia. Druga wojna domowa... Nie, nigdy w życiu na, <głos> Natomiast? Tak, będzie Mockingbird Dokładnie. Myślę, że o tym chciałeś wspomnieć we wrześniu na, zapewne na, na najnowszej MFC, będzie premiera tegoż komiksu, zapewne też Kasia Niemczyk powinny, będzie na miejscu więc będzie, będzie. też w okazji jakaś pieczątka, podpisik, autografik, będzie szansa na to. Fajnie, że to zapowiedziano. Jeszcze dwa Pani Shermaxy się pojawią. Tak, i tutaj też jestem zdziwiony, ponieważ nie do końca wiedział, wiem, co w zasadzie w tych tomach będzie. Tam zapewne już na różnych forach, tudzież innych grupkach facebookowych wychmienili, co w tych tomach będzie. No ale, no nieważne, Pani Shermaxy były spoko i pomimo tego, że te dwa tomy zapowiedziane na czerwiec i listopad, to już nie będzie Gartenis, ale Pani Shermax wciąż jest bardzo fajną mhm. serią. Daredevil Franka Millera, drugi tom dopiero w październiku Spodziewałem się troszeczkę większej częstotliwości jeśli o to chodzi No i też taka mała niespodzianka, nie spodziewałem się, że Egmont to zapowie Strażniki, strażniki. wiesz dzisiaj ja mówię, nie po polskiemu trochę Strażnicy Galaktyki, Abneta i Laninga Tom pierwszy Być może jest to jakiś sygnał, że Wojna Królów też w końcu będzie tylko, że no, no nie spodziewałem się, że po anihilacji puszczą strażników, a nie a bardziej sądziłem, że od razu przeskoczą do, do, do War of Kings. Natomiast z takich pojedynczych albumów, które zostały zapowiedziane, kompletnie nic mnie nie interesuje. Z... Starego Old Man Logana mam w zeszytach, więc też mnie nic nie interesuje, ale to jest fajna historia. Ja ją tak, lubię. Znaczy, tak... No, ja jak wiadomo, tro no, tak, t -t troszeczkę inaczej do tego podchodzę. Ewentualnie bardziej byłbym zainteresowany tym Spider-Manem. To do McFreeland'a, ale też nie na tyle, żeby, żeby to kupić. Bo <grym> pamiętam, on, on, on fajne rzeczy, fajne rzeczy ilustrował. Ale no czy to są jakieś naprawdę warte kupna historii? Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. To raczej dla fanów. Przejdźmy do DC, bo tutaj jest rzecz, to która ważny z, jest rzecz, która mnie bardzo mocno wkurzyła ale też są zapowiedzi, które mnie bardzo mocno ucieszyły i przejdźmy do DC Deluxe tutaj na ten rok zapowie, zapowiedziane zostały jeszcze cztery tomy czyli dwu, dwumiesięczny cykl zostaje zachowany w czerwcu Batman Marini'ego w sierpniu drugi tom Planetary w październiku Green Arrow Jeffa Lemira i Andrzej Sorrentino wspaniały okay. tak, bardzo fajna rzecz natomiast w grudniu Blackest Night Ciekawe, czy będzie to przetłumaczone na najczarniejszą noc, czy coś w ten deseń. W chwili obecnej padły oczywiście już pytania o Brightest Day, ewentualnie wydanie, ale to yy, Tomasz Kołodziejczak powiedział, że ewentualnie, jak już to w przyszłym roku, a na przyszły rok zapowiedzi dopiero gdzieś tam w okolicach września. Yy, więc jeśli chodzi o DC Deluxe, to muszę powiedzieć, że w tym roku na 6 komiksów, które w tej linii się wyda wydadzą, bądź już wydały, będę mieć 5. Więc spoko, więc spoko. No w, zeszłym, w zeszłym roku miałem tylko jeden, więc je, jest progres jak najbardziej, natomiast to, co mnie bardzo mocno wkurzyło i rozczarowało, zresztą nie tylko mnie, to jest to, jak Egmont dość mocno i brutalnie skroił DC odrodzenie, mhm. ponieważ o ile te naj, najlepiej sprzedające się serie typu Batman, Detective Comics i tak dalej, no będą leciały w cholerę e, i to, e, nie wiem czy zauważyłeś, Batman i Detective Comics do końca roku będą wychodziły na przemian co miesiąc. Batman, maj Lipiec, Wrzesień, Listopad, Detective Comics, Czerwiec, Sierpień, Październik, Grudzień. Mhm. Fajnie, że będzie dokończony Superman e, Tomasiego Gilsona w maju, w czerwcu i w sierpniu. Trzy tomy. E, Action Comics już zostało zakończone, no i później się już zaczynają schody. Bo Green Arrow niedawno się ukazał, ale to już było wiadomo, że ten piąty tom będzie ostatni. Tak samo z Nightwingiem. Ale kwestia innych tytułów była jeszcze otwarta. I tak na przykład w trzecim, czekaj, w trzecim, nie, niech spojrzę na półeczkę, momencik. W czwartym tomie Wonder Woman z odrodzenia jest okładka piątego w zapowiedziach z datą 2019. I niestety w, z katalogu Egmontu dowiadujemy się, że tego komiksu nie będzie. Mm -hmm. Ponieważ <śmiech> ten czwarty tom jest już tutaj opisany jako ostatni. Dowiaduję, ale to jest akurat spoko, ponieważ w tym momencie się w fajnym miejscu ta seria skończyła, ponieważ jest cały run Grega Ruki. No i, no i jest taki dość naturalny miejsce na koniec. Natomiast w przypadku Aquamena, w przypadku Flesha, w przypadku Hala Jordana i Korpusu Zielonych Latarni nie daruję. To, to już jest miejsce też wszystkie te serie zostały, zostały zakończone już w chwili obecnej. Tom piąty Flesza jest ostatni, tom trzeci Aquaman jest ostatni i czwarty Zielonych Latarni i w tym przypadku wszystkie serie zostały przerwane w połowie. Powód no dość oczywisty nie sprzedawały się, więc em, ekonomia została logicznie wykorzystana no. i tylko, to, że... to jak najbardziej rozumiem. Mam nadzieję, Tylko, jednak, że, że, że uda że... się sięgnąć po um, zieloną boli. latarnię Morrisona. Tylko, że boli, boli wciąż. No jasne, że boli. Zwłaszcza w przypadku Komena, to był bardzo fajny komiks. No. no ale cóż, o ile gdy była końcówka nowego DC Comics, i niektórych tomów tam Egmont nie wydał, pominął tam na przykład ostatnie dwa tomy Detective Comics, czy na czegoś tam w większości pominął rzeczy kompletnie nieistotne, ale straszny raban się oczywiście w internecie zrobił, bo wiesz, wielkie, wielkie twarde oprawy, a te wydania oryginalne w ogóle nie pasują do tego i będzie o jejku, jejku, inaczej na półce to wyglądało, w przypadku odrodzenia akurat nie ma większego problemu. Ponieważ te oryginalne tomy, one wyglądają praktycznie te same, no, no, jak, no, to, to, jak to, to nasze. Prawda. Oprócz tego, że są droższe, nie są na bardziej tym papierze, to, to praktycznie jest jedno i to samo. <głos> Więc myślę sobie, że na przykład tego Aquamena sobie dozbieram przynajmniej do końca ranu Abneta. Natomiast z Halem Jordanem jest... Uff. To bym musiał dozbierać 20 tomów wcześniejszych i 30 późniejszych, żeby mieć mie mie mie komplet, więc raczej się na to nie zanosi. Więc jak ktoś będzie chciał, to ja myślę, że sobie sprzedam to w, w atrakcyjnych cenach za jakiś czas. Batman Metal, kontynuacja. Pierwszy tom już się ukazał, drugi tom w maju, trzeci tom w lipcu i będziemy mieli komplecik. Jest zapowiedź White Knighta, Białego Rycerza no, Batamana. Fajnie w ogóle, że Black Label zostało jako osobne, więc mhm. mam nadzieję, że Coraz więcej tych komiksów w miarę jak Black Label, który zapowiada się bardzo ciekawie, zresztą mnie zawsze cieszą zamknięte hmm. historie, cieszy mnie zarówno ten właśnie White Knight, ale ten Batman przeklęty, no nie ukrywam, również chętnie przeczytam, premiera we wrześniu, no. przed... o a, obu no, no, czy, no, czy, no. Znaczy, czy ten przeklęt się ukaże we wrześniu, to bym nie, nie, da, nie dał sobie ręki uciąć, ale no cóż, jest, no, ale za, to zobaczymy, nie? No. Tak, jest zaplanowany na wrzesień, patrząc na to, jakie, tym, jakie przesunięcia są w Stanach, w, tej, w przypadku tej serii to cały czas troszeczkę powątpiewam, ale White Knight Shona Mur Murphy'ego to jest taka rzecz, którą od mniej więcej ja wiem, pół roku, roku mam na liście pod tytułem kiedyś to w końcu kupię w oryginale, mhm. teraz już się cieszę, bo nie muszę sięgać po oryginał, no no i przede wszystkim jest szansa, że jak White Knight się dobrze sprzeda, to będzie kontynuacja w Polsce a w kontynuacji jest kto? Ha! Azrael! Ha! Moja jedna z najbardziej ukochanych nie, nieznanych postaci znaczy mało znanych postaci no i na samym końcu jeśli chodzi o rzeczy z DC są zapowiedzi tej nowej linii która się nazywa po prostu Uniwersum DC i tutaj co mamy? Nic. same rzeczy, których, których nie, nie, nie będę, nie mam zamiaru kupić no Superman Bendisa, który jest... Tak, trzy tomy Supermana no. Bendisa. Najpierw Człowiek ze Stali, a później pierwsze tomy Supermana oraz Action Comics. I tutaj mamy premiery we wrześniu Człowiek ze Stali, w październiku Action Comics, w grudniu Superman i wszystkie te trzy rzeczy. Tak bardzo chciałem kupić, a później się okazało, że Bendis po prostu nie umie w Supermana, więc, więc nie. Natomiast też we wrześniu będzie Liga Sprawiedliwości bez Sprawiedliwości. Bo idiotycznie brzmi ten tytuł po polsku. Natomiast w listopadzie pierwszy tom Ligi Sprawiedliwości Snydera, czyli na, na początek tej linii Uniwersum DC sięgnięto po te największe pewniaki. Na pewno będzie kontynuowany Batman po rebrandingu, no bo Tom King i Batman i w ogóle. Natomiast na chwilę obecną linia Uniwersum DC mnie nie interesuje w żaden, w żaden sposób. Jeżeli zapowiedzą coś oprócz tych naj, najważniejszych, najbardziej głównych bohaterów, to pewnie wtedy może się zainteresuje. Ale sądząc po tym, że trochę się przestrzelili, jeśli chodzi o DC Odrodzenie, to w przypadku Uniwersum DC będą już bardziej ostrożni, jeśli chodzi mm -hmm. o dobór tytułów, a bardziej ostrożni, nie oszukujmy się, w Polsce oznacza, że będzie Batman, nic poza tym. No i, no i Superman. To co tam w Vertigo? A w Vertigo przede wszystkim kończymy serię już rozpoczęte, ale jest zapowiedź Sandman Universum. Dwa tomy we wrześniu, jeden w listopadzie. Tak i zdecydowano się wydać najpierw ten one shot Sandman, Uni Sandman Universum, który rozpoczął ten cały start tego, tego zakątka, tego mini imprintu w ramach imprintu Vertigo. Natomiast później we wrześniu, również we wrześniu, będzie pierwszy tom Śnienia, a natomiast w listopadzie dom szeptów. Mhm. Czyli pominięto Lucyfera i pominięto Księgi Magii, jeżeli dobrze liczę z tych, z tych serii, które się ukazują. Znaczy, ja przede wszystkim powiem Ci tak, że y, próbowałem sięgać, znaczy próbowałem sięgać, sięgałem po pierwsze zeszyty każdej z tych serii z Sandman mhm. Uniwersum. Nie siadło. No, no, ni, ni, nic nie urwało. Nie były złe, ale też nie, nie czuję. To jest tak jak w przypadku e, Strażnicy Początek nic nie mhm. urwało, ale też nie powiedziałbym żeby to był konie... znaczy nie powiem, żeby to był zły komiks ale też nie powiem, żeby to był potrzebny komiks i mam dokładnie to samo zdanie, jeśli chodzi o Sandman Uniwersum natomiast jeśli chodzi w o... w skończy się Transmetropolitan tak jest, dużo rzeczy się już pokończyło Ko kończyć... eks machina ostatnie to my Czerwiec, Październik mhm. Łasuch się skończy w maju tak jest ja myślałem, A, że to Ale ma... pojawi się myślałem, i skończy że to ma... Prometea. Myślałem, że tu ma więcej tomów, jeśli chodzi o Łasucha mi Myślę, że tam są cztery, ale... Nie, sześć. znaczy sześć było tradycyjnych. Tak, tak. w sensie cztery takie pogrubione. Troszkę mi coś tu przeskoczyło. Prometea jeden tom w maju, A, drugi dobra, tom w dobra, listopadzie. Dobra, Alana Mura klasyczek, więc też to akurat uważam, że warto sprawdzić. Teraz jedna z ważniejszych rzeczy dla nas. Dum Doom Patrol, Doom Patrol Czekaj, Granta ja... Morrisona. Czerwiec, październik. Wci wciąż się próbuję odnaleźć w katalogu, bo mi przeskoczyło 60 stron w bok. E na 120 stronie jest. Tak, tak, jest. Jestem już na 119. Dobra, znalazłem się. Prometea e i Dum Patrol. No, Dum Patrol, no wiadomo. Serial wciąż, jest, i... ser serial wciąż jest dobry. E I Jaranko, pierwszy to czerwiec, drugi to październik i mam nadzieję, że później ta wydawca e, sięgnie też po inne rzeczy Granta Morisona z Vertigo które są też dość mocno nietypowe, mm -hmm. cały czas trzymam kciuki za Invisibles to, ale to, to już podejrzewam, że to, jest, że to jest tak mega wysoka szkoła jazdy jeśli chodzi o Morisona w Vertigo że no cóż e, jeśli chodzi o Hellblazera to mamy jeszcze kolejne tomy w lipcu i w listopadzie, ten listopadowy to już będzie garta Enisa Natomiast lipcowy jeszcze Brian Azarello. Ja, jeżeli już sięgnę po tą serię, to raczej właśnie od tomu trzeciego, ponieważ moim skromnym zdaniem Azarello, tak jak bardzo lubię tego scenarzystę, to jednak Felblazerze mu nie poszło. Mhm. Tak samo jak, nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś Brian Von dostał Swamtinga do pisania. O Jezus Maria, jakie to było złe. To zasłoną milczenia e, pominimy. Przechodzimy sobie do Dark Horse'a. Tak, Mamy to, co wiemy już w listopadzie Hellboy w piekla, natomiast piekło będzie na ziemi w BBPO w czerwcu i w październiku. Mhm. Oprócz tego pojawi się we wrześniu Xerxes, ale jest to współczesny eee. Frank Miller, więc eee. no z głowy. Dwa, dwa kolejne tomy, czyli trzeci i czwarty u jego bo Libiec, Libiec. Mhm. Mamy problem lipiec, z, z wymową. Lipiec to jest siódmy miesiąc gdzieś nie? w mhm. Libii. Lipiec i grudzień. A Wspomniany już wcześniej Wiedźmin w sierpniu. sierpniu. E, czarny młot. Jest, bardzo się cieszę z zapowiedzi kolejnego tomu Czarnego Młota, który już, będzie już w lipcu. Era Zagłady część pierwsza, natomiast w grudniu Era Zagłady część druga. I tutaj jeśli dobrze pamiętam, to e, e, e, tak, Jeff Lemire dostał nie? nominację Najlepszy scenarzystaw tak. w Eisnerach e, w tegorocznych. Swoją drogą nie mamy, nie mamy Eisnerów w rozpiskach. No nie, ale to sobie omówimy jak już dostaną. Okej, okay, dobra. Bardzo, jeśli chodzi o rzeczy... To będzie, nie znam, nie znam, nie znam, nie znam. Dokładnie, jeśli, nie cho, znam. jeśli chodzi o rzeczy z innych wydawców amerykańskich, ponieważ mamy tutaj taki, taki mały zakątek w, tym, w tymże katalogu, to rzeczy z imidżu Palcojat, drugi tom w maju, trzeciego tomu, na razie tutaj jeszcze w ogóle nie zapowiedziano. No, a czy cieszysz, jest trzech tomów innego komiksu. Psz, oczywiście, jak najbardziej. Trzy czwarty tom Invincible w czerwcu, kolejny we wrześniu i w grudniu i będziemy już na półmetku tej serii. Bardzo się cieszę, ponieważ jest to świetna, świetna seria i cały czas ją niezmiennie będę polecał. E, tutaj też pojawiła się informacja na spotkaniu e, z Tomaszem Kołodziczakiem pryko, na Prykonie, że e, raczej w inne rzeczy z Emilu nie będzie wydawca wchodził. Ciekawe dlaczego? No ale cóż, ważne jest to, że jest Invincible i, i, i trzeba się cieszyć, bo jest to mega dobry komiks. Myślę, że Gwiezdne Wojny sobie spokojnie pominiemy, ponieważ ani ciebie, ani mnie to szczególnie... Znaczy masa... w legendach pojawi się tylko jeden komiks w lipcu i tam będzie Atak Imperium jeszcze jeden komiks. Natomiast Star Wars komiks dalej będzie wychodził i jeszcze cztery ukażą się w tym roku. Czerwiec, sierpień, październik, grudzień. Tak. Tom. Ta układka Darta Vadera, który w grudniu wychodzi, bardzo mi się podoba. No z, te, z, tego co, z tego co mi wiadomo aha, fajna, fajna, faktycznie. Z tego co mi wiadomo, ten tom Star Wars legendy, który się ukaże w lipcu, to jest też zarazem ostatni tom tej serii, albo przynajmniej ostatni tom na dłuższy moment, mm -hmm. ponieważ tam, wiadomo, Dark Horse, Marvel, różne dziwne rzeczy się działy i na razie się wydawca zastanawia, co dalej z tym począć. Jeśli chodzi o Kolejne rzeczy, tutaj przechodzimy do francofonów. Odyssey Alan Fausta w Lipcu mm -hmm. e, i Trolle Stroj w listopadzie. Cieszysz się? E, tak, najbardziej Stroli Stroj, bo chyba mam do tego największy e, sentyment. Mm -hmm. Trochę się zdziwiłem, że w, na grudzie niec zapowiedziany kolejny tom Armady. Ja myślałem, że ta seria się już dawno skończyła. A, a ten, tu? A tu proszę. O, ja pamiętam jak się to swego czasu z kupowało, to Armada nie wiem gdzieś tak w okolicach piątego tomu odpadłem, ale, ale pamiętam, że fa fajnie, się to fajnie się to zaczęło. E jeśli chodzi o, e o tą serię, natomiast jeśli chodzi o inne komiksy frankofońskie. Sherlock coś... Holmes, Society, jeszcze dwa tomy w czerwcu i w grudniu się pojawi czwórka z Baker Street, lipiec, listopad a sięgnąłem sobie po pierwszy tą tak z ciekawości i powiem, czwórki z Baker Street? Tak, i powiem ci, że nawet nawet spoko no, to, Tro, to. Trochę, trochę niestety zmasakrowany egzemplarz dostałem, jeśli chodzi o y, miejsce, w którym kupiłem, mhm. ale no cóż y, to, Co zrobić? to było miejsce, które nie cieszy się jakąś szczególnie mocno, bardzo dobrą opinią i mogłem się tego troszeczkę spodziewać, ale wciąż smuteczek Mm. Podniebny Harry się zakończy, bo ostatni tom pojawi się w październiku, e, pojawi się Lonsom, a nigdy mało dobrych westernów. Znaczy, czy dobrych, to nie wiem, jak przeczytam, to się, to się dowiem, bo premiera we wrześniu. Mm. Również um. we wrześniu będzie pierwszy tom bitwy. Mm -hmm. Patryka Rambo, Rambo. No, i tutaj komiks opowiada o jednym z epizodów wojen napoleońskich, konkretnie o bitwie pod Esling. I zapowiada się to nawet nieźle, ale ponieważ ostatnio się na paru frankofonach troszeczkę sparzyłem, to też nie będę się jakoś mega jarał. Ale jest o Napoleonie, więc damy znać naszemu warszawskiemu koledze, który jest wielkim fanem Napoleona, mhm. to kupi, a ja przeczytam. Okay. Gid opcja. Pa, pasuje. Później polscy autorzy, czyli Van Ham. Tak, dokładnie. Dobra, otorgal wychodzą tam jakieś rzeczy. Z, tych, z, tego, tego tak, z, te, z tej sekcji katalogu najbardziej rzuciło mi się w oczy to, że we wrześniu, a jakże kolejne tomy Łądet, Mikołaja Spionka oraz Bradla. I mega się cieszę, że jest, będzie kolejny brat. W ogóle, jak tak mówiłeś przed nagraniem, że gdzieś widziałeś te zapowiedzi, wszystkie Egmontu spisane miesiąc w miesiąc. Coś podejrzewam, że we wrześniu chyba jest z 50 zapowiedzi. No, na pewno sporo. Bo tu jest po prostu non-stop wrzesień, wrzesień, wrzesień, wrzesień. Natomiast końcówka tegoż katalogu to są Mistrzowie Komiksu. Kolejny Mobius, tutaj pewnie z ja zróci, wielkiego w sierpniu. Kroniki Metaliczne i Chaos jest dwa tomy Corto Maltese, jeden w czerwcu, jeden w październiku, kolejny tom, Marwa, kolejny tom z komiksów Marwano, tutaj w ma... też się pojawi. Tak jest. En Enkiego Bilola były kolejne pozycje. No, kilka I naprawdę fajnych. I od Leo się pojawi. Do, do sporo tego. Tak kilka, naj... kilka bardzo fajnych rzeczy. Dużo Alana Mura. Będzie Liga Niezwykłych Gentlemanów w stulecie. W listopadzie, jakieś wznowienie najprawdopodobniej i będzie też ten nowy komiks burza też w listopadzie. Mm -hmm. Natomiast kolejne tomy Providence w lipcu i w październiku widziałem. No nie, nie, tak do końca kolejne, tylko po prostu dwa. Bo wcześniej był Neonomicon. Inna seria. A faktycznie. Ten sam klimat, inna seria. Tak jest. Neonomicon, właśnie tak chciałem powiedzieć, że sobie też przejrzałem i... <śmiech> <śmiech> to, to, nie, to nie jest Alan Moore dla ludzi z moim wykształceniem. Ech, nie, ni niestety niestety nie, nie, nie porwało mnie to za szczególnie. No ale to, to wielokrotnie rozmawialiśmy, że Alan Moore się um, trochę. Nie chcę powiedzieć, że zestarzał, bo, bo on zawsze się trochę zmieniał z czasem, prawda? Mhm. Czytałeś te powiedzmy starsze i nowsze komiksy Mura, to widać było tą zmianę w nim, natomiast później stało się coś bardzo dziwnego. I tak jak uważam, że Frank Miller też jest zdziwaczał i nie da się ani czytać, ani oglądać jego nowych komiksów, bo mi się po prostu nie podobają, to z Alanem Murem też już no jakby ta, ta osobowość Rasputina, za którego się przebierał, trochę za bardzo przejęła władzę. No, nie nie podobają mi się nowe rzeczy od Alana Mura. Znaczy z ostatnich rzeczy Alana Mura, które jako taką mi się podobały, to chyba tylko Fashion Beast było... Jest zjadliwe. Bo pamiętam, że jak hmm, dawno temu odkryłem, że niektóre rzeczy z awatara można, można kupić naprawdę mega tanio, to okazało się, że znaczy tam po, po 6 dolców, 7 dolców były jakieś tomy, tam u Rena Elisa, właśnie Lana Mura. Parę rzeczy kupiłem i hmm, to nie były fajne rzeczy, przynajmniej mi się jakoś szczególnie mocno nie podobało. Ale dobra, koniec o katalogu Egmontu. Inne rzeczy, które zostały zapowiedziane w ostatnich rzeczach, prze, przelecimy to jakoś tak w miarę szybko. Jest e, ogłoszone jeszcze nieoficjalnie, ponieważ na fanpage'u kolekcji Eaglemost ta informacja się nie pojawiła, ale pani z informacji telefonicznej puściła parę. Wielka kolekcja komiksów DC oficjalnie kończy się na tomie 80., Czyli będzie kompletna panoramka bez jakichś mutantów w stylu wkkm gdzie ta panoramka była czterokrotnie dokładana, jakieś pięć obrazków się tam złożyło na całość i dziwnie to wygląda. Znaczy generalnie koło dupy mi lata ta panorama, bo Wystarczy... Nie masz. Tak, wystar wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda moja kolekcja komiksów DC tutaj na PSC, bo dzisiaj nagrywamy wyjątkowo u mnie, więc no, wygląda to tragicznie. Jak mam trzy tomy pod rząd kupione, to, to jest naprawdę nie. sukces. Natomiast tak jak wspomnieliśmy, tom 80 będzie ostatni, czyli kolekcja zakończy się jakimś tam komiksem z Hawkmanem, który w sumie mam zamiar kupić. No i ten, no szkoda, z jednej strony szkoda, z drugiej strony jakoś nie do końca szkoda, ponieważ ta kolekcja komiksów DC to była ta, którą kupowałem w miarę najczęściej, jeśli chodzi o kolekcje kioskowe Nie wiem, jak tak sobie patrzę na pół łeżkę, to coś około 30-40 tomów powinienem mieć w sumie, jak to już się skończy Ale z drugiej strony, jak zobaczyłem sobie, bo w innych krajach kolekcja była przedłużana i na przykład jak zobaczyłem sobie co w innych krajach ukazywało się w tomach na przykład 81 do 100, no to parę fajnych rzeczy niestety nas ominie. Na przykład Nowi Bogowie w dwóch tomach. Gdzieś tam, gdzieś tam chyba w Anglii się ukazało. Też szkoda, no ale no cóż, chyba, chyba jednak... Troszkę wyższa cena, a troszkę niższa jakość wydania zadecydowała o tym, że to nie była jakoś szczególnie popularna kolekcja w Polsce, ale o jednym niedawno wydanym tomie będzie troszeczkę też później, więc jeszcze do kolekcji wrócimy. Natomiast zapowiedzi wydawnictwa Bazgrole zwróciły nasze, naszą uwagę w ostatnich dniach i tutaj oddaję głos Andrzejowi. Wiadomo, że będzie drugi tom e, chwalebnego sojuszu wrestlingu, pojedynek na szosie. Będzie jak wyjdzie. Mhm. To wszystko, czego potrzebujemy wiedzieć o tym komiksie. W ogóle tych zapowiedzi jest ekstremalnie dużo. Do, pojawi się... Jak na Bazgrole to ja, tak. tak no. Jak na bazgrole to prawda. Ciało Simpsonów Benjamina Wrighta. I no to zapowiada się mega, mega ciekawie. Oprócz tego pojawia się First Drive, czyli pierwsza jazda. Już jest polski tytuł. Od Bena Wrighta. I tutaj mamy kobiecą historię, jak sami wydawcy tutaj zapewniają w poście informującym. Oraz pojawi się Band Battle Adama Eastberna i jest to komiks opowiadający o losach kapeli walczącej z innymi kapelami. Taki rock and rollowy Fight Club. Hmm. Komiks też ukaże się jak się ukaże. No tak chyba, chyba wszystkie zapowiedzi, e, jeśli, jeśli chodzi o Buzzgroley, mają taki dopisek, że będzie jak będzie, ale dobrze, przynajmniej e, wiadomo, że komiks się ukaże jak już będzie gotowy, a nie na przykład, że e, coś zostanie zapowiedziane na wrzesień, a ukaże się rok później, jak na przykład pewne, pewien, pewna zagraniczna edycja pewnego komiksu segmentu. No, tak, tak patrzysz, nie wiesz o co. A, chodzi, kaj, kaj, kaj, Do, o co ci chodzi? Dokładnie. Dobra. E, natomiast i tutaj jeśli chodzi o rzeczy od Bazgroli, to jak zwykle wyczekujemy ty, ty, ty, tych komiksów, ponieważ z reguły okazują się być bardzo fajne. Natomiast też jakieś figureczki. Tu ufamy też. A ufamy też oczywiście bardzo mhm. e, selekcji wydawnictwa. Tak jest, natomiast a... jakieś figureczki zostały zapowiedziane. Tak, e, zostały zapowiedziane figureczki. Ja oczywiście dalej.. Mm, Dalej jest mi przykro w związku z tym, że została skasowana linia um, DC, Lucha, Explosiva, ona chyba się jakoś yy, na nazywała, także jak miała jakąś, jakąś bardzo, bardzo dobrą nazwę, natomiast pojawiła się nowa zapowiedź i są to bohaterowie komiksów DC i tutaj dokładnie, żeby powiedzieć jest to Batman, Superman, Robin, Deathstroke, <coughs> Deathstroke, Deathstroke e dobrze. Wonder Woman, Nightwing, Joker, Harley Quinn, Green Lantern, Spoko. Arrow Flash Aquaman i oni mają być, jakby mieć wymyślone całkowicie nowe stroje na potrzeby współpracy z chińskim zakazanym miastem czyli pałacem e, cesarskim w Chinach. Więc przez to, że to jest współpraca z kimś, jest szansa, że DC się z tego nie wywinie jak to robią, niestety, buce. Branie. Dokładnie, do, do, dokładnie tak. Nie były pokazane jeszcze wszystkie, tylko tam było widać Batmana, Supermana i Flasha i w sumie wyglądają ekstremalnie podobnie, no ale Deathstroke może, może być spoko. Schodzą jakieś słuchy, że inspiracje będą też brane z Batman Ninja, który wspaniałym filmem animowanym był. I powinni wydać w takim razie figurkę Bejna z niego. Oj, bo, oj tak, zdecydowanie. No. Bo to, to byłoby coś. Także no, będziemy, będziemy obserwować. Jak będą jakieś targi zabawek, to pewnie Bartek nas o tym poinformuje. No a jak nie, to zostaje oczywiście Comic Con. I będziemy monitorować sprawę. Mhm. Postaramy się gdzieś wrzucić jakieś linki, jak już będzie coś więcej wiadomo, ponieważ. News, który jest na CBR jest po prostu uwłaczający, bo koń... Zajmuje e, chyba za... stronę i na końcu jest napisane, że wszystkie informacje są na stronie producenta, a tam ich nie ma. A zauważyłeś, że na CBR-ze ostatnio się pojawiły takie, u, takie uwłaczające właśnie godności, nie, nie dość, że ich newsy mają pięć zdań, to jeszcze wprowadzi, wprowadzili przerywnik, nie przerywni, tylko przewijanie dla osób, które, dla których te przeczytanie tych pięciu zdań jest zbyt wielkim wysiłkiem. Ale to mogliby, bo szczerze mówiąc, jak oni robią dłuższe newsy, to one i tak są o niczym, mhm. więc już wolę, jak oni piszą jedno zdanie i dają zdjęcie, bo przynajmniej nie robią, e, wiesz, trzaskania sobie słówek, żeby się wyżej pozycjonować. Mm -hmm. e, bo tragiczne mają te newsy. One są tak koślawo napisane, że a, ale o upadku CBR-u i mediów komiksowych to już wielokrotnie mówiliśmy. Ech, tak, szkoda, zdania niestety nie zmieniają. Szkoda strzępić ryja, wręcz można powiedzieć. Natomiast przechodzimy na momencik do seriali, a ja skoro seriale to raczej jednak ja. E, kolejne zapowiedzi w tym seriali Marvela zostały oficjalnie podane. I tym razem jest jedna rzecz, która mnie nawet zainteresowała, mianowicie zamówiono sezon dla Marvel's Ghost Rider, który najprawdopodobniej... To też może mnie zainteresować, bo na... Ghost Ridera bardzo lubię. Tak, tylko że problem tutaj jest... Tak, znaczy problem, to nie jest problem, ponieważ um, postać ta pojawiała się w którymś tam sezonie Agent, Agentów Tarczy, nie Agents of Shield i została tam zaprezentowana tak sobie. I to będzie dokładnie ten sam Robi Reyes, tylko już w swoim własnym serialu. Zagrał go zresztą ten sam aktor, Gabriel, Gabriel Luna. To, czego się obawiam w stosunku co do te, tego serialu, już w chwili obecnej, bez żadnych dodatkowych informacji, to jest to, że to będzie taki bardzo ugrzeczniony Ghost Rider. A jednak to jest jedna z tych postaci Która mi się wydaje, że doskonale by pasowała Do tych Netflixowych Defendersów Gdyby była taka opcja No niestety teraz już, teraz już nie jest Hulu Platforma Hulu wyda, wyda, opublikuje ten serial I tak samo została Podana zapowiedź Marvel Hellstrom, czyli Serialu o Damonie Hellstromie I jego, jego siostrze Anie I też troszeczkę się obawiam Że to pójdzie w takim kierunku mocno ugrzecznionym, ponieważ o ile, go, o ile w przypadku Ghost Ridera tutaj jest powiedziane wprost, że będzie to taki e, Ghost Rider znany z serialu Agencji Tarczy, tak w przypadku Hellstroma tutaj podano, że e, będzie raczej luźna adaptacja komiksu. Więc no, nie jest... Z jednej strony cieszę się, że będzie Ghost Rider, który prawdopodobnie może nie być tak mocno zepsuty jak ten, co był w kinach, ale z drugiej strony wciąż się obawiam, że to będzie taki Disneyowo bardzo ugrzeczniony Ghost Rider. Niemniej jestem zainteresowany i przynajmniej ten jeden serial sobie sprawdzę, natomiast co się ostatnio działo na małym ekranie oprócz tego, że nikt nic nie widział w Grze o Tron to pojawił się ostatni finałowy odcinek serialu Gotham po pięciu sezonach po stu odcinkach Dostaliśmy w końcu finał. Na ostatnie 4 sekundy widać nawet Batmana, więc hu, hu, hu. Oczywiście kostium, w którym bohater się pojawił na, przez, te, przez ten jakże długi okres czasu to został skrytykowany z każdej możliwej strony. Na pewno w większości przez osoby, które chyba w życiu nie oglądały go tam Ponieważ gdyby się oglądało ten serial chociaż trochę, to byście pewnie wiedzieli, jaki tam je, jakie tam jest podejście do robienia kostiumów rzeczy e, osób znanych z komiksów. Bardzo swobodny. Wystarczy sobie przypomnieć Baina, który no notabene i tak nie, nie wyszedł w tym serialu jakoś najgorzej. No ale tak, e, jeśli chodzi o finał serialu Gotham, e, jest to finał niestety w moim, w moim odczuciu dość przeciętny, mm. Powiem, powiem tak, że jest tak bardzo przeciętny, że ten odcinek mógłby spokojnie nie powstać, ponieważ ten y, finałowy epizod przenosi nas w czasie o 10 lat. Wszystkie najważniejsze wątki, jakie tam były w serialu zostały zakończone w epizodzie przedostatnim, natomiast ten ostatni, tak jak wspomniałem, przenosi nas 10 lat do przodu. Wszystkie postacie, które się tam pojawiały zostały ucha ucharakteryzowane jako odrobinkę starsze, na zasadzie zmieniona fryzura, ewentualnie Alfredowi dali trochę więcej siwizny, popsikali go, go tam po głowie siwym sprejem, natomiast aktorka grająca Catwoman została zastąpiona inną aktorką i to wygląda strasznie dziwnie. Gdzie tam, nie wiem, Jim Gordon ma wąsa, jego żona ma tam troszeczkę inną fryzurę, coś tam tego i nagle się pojawia Catwoman, pół metra wyższa, 10 kilo lżejsza i hmm, to jest takie... Coś tu, coś tu castingowo nie poleciało najlepiej, no ale nieważne generalnie odcinek jest taki jakby to powiedzieć, strasznie dużo fanserwisów w nim jest i nic poza tym, to nie jest ani dobra historia, to nie jest ani dobry finał jest tam parę takich momentów, w którym faktycznie można było powiedzieć, że o, to akurat fajnie wyszło bardzo mi się podobała charakteryzacja Jokera, który się pojawił w tymże finałowym odcinku, ale z drugiej strony on był tam przez jakieś 4 minuty? Łącznie trzy mm -hmm. sceny, dostał dwa batarangi, jeden, jeden w rękę, drugi w ry, i tyle go było, więc trochę tak słabo to wyszło, ale no cóż, ja generalnie, jeśli chodzi o serial Gotham, to byłem fanem od mniej więcej drugiego sezonu. Pamiętam, jak strasznie mocno się męczyłem, gdy oglądałem sezon pierwszy i nawet porzuciłem ten serial chyba po dwunastym odcinku, ale później Zaczęły do mnie dochodzić słuchy, że w tym drugim sezonie o, naprawdę fajnie się roz, rozkręca. Pojawił się Azrael. Mówię, dobra, przekonaliście mnie, jak Azrael to muszę oglądać. No i wróciłem do tego, wróciłem do tego serialu Okazało się, że faktycznie bardzo, bardzo mi się podobało to, co się w późniejszych sezonach zaczęło dziać. Bardzo mi się podoba to, że o ile w tym pierwszym sezonie jeszcze próbowali być stasy w miarę mroczni, w miarę poważni i tak a od drugiego sezonu, tam nie wiem, showrunnerzy czy ktoś tam powiedzieli, a walić to, i po prostu zaczęli robić taką historię mocno kampową. Taką trochę pół żartem, pół serio, że z jednej strony faktycznie brali komiksy, które znamy i lubimy mm -hmm, i mm -hmm. je, je w jakimś stopniu adaptowali, ale w drugim, w, z drugiej strony robili to kompletnie po swojemu i to mi się mega podobało, bo na przykład to jest serial, dzięki któremu dostaliśmy Jima Gordona, Łowce nagród, mm. dostaliśmy um, wiele naprawdę fajnych kreacji, bardzo mi się podoba to jak... Um, oczywiście umknęło, umknęło mi nazwisko Robin Lord Taylor, on się chyba tak nazywa, ten który gra pingwina, no mega mega fajnie się wcielił w swoją rolę im, im kolejne sezony tego, tego serialu leciały tym było lepiej, zresztą jego re relacja z Riddlerem gdzie dosłownie rzecz ujmując, raz się kochają, raz się nienawidzą Więc naprawdę, jak dla mnie Przynajmniej jedną z najmocniejszych rzeczy w tym serialu mhm. Dobrze się bawiłem Przez znakomitą większość Tak jak wspomniałem, od drugiego sezonu Naprawdę fajny ten fa fajnie ten serial w Skręcił w takie nieoczekiwane kierunki Niestety finał nie był Taki jakiego się spodziewałem Zresztą cały ten ostatni sezon nie był aż taki Jakiego się spodziewałem Ale wciąż wciąż cieszę się, że finał był, a nie serial został skasowany gdzieś tam w połowie, wciąż cieszy mnie to, że kilka fajnych kreacji, kilka fajnych odcinków na pewno zostanie zapamiętane przeze mnie no i cóż, dopóki się nie ukazało Doom Patrol to był to dla mnie chyba najlepszy serial z tych takich współczesnych w cudzysłowie jeśli chodzi o produkcję DC ale przy Doom Patrol to są ciężko konkurować no zdecydowanie, a z wcześniejszych co było? Jakieś Lois and Clark? Znaczy, no tak, Lois and Clark mi się mega podobało, ale to, mhm. po, ale to też trochę taki sentyment z dzieciństwa gdy na tv nie się to oglądało po prostu. Nie, no, jest, jest to dla, mnie, dla mnie taka mm, pewnie niepopularna opinia, ale mi się cholernie podobał Hellblazer, yy, znaczy Konstantin, yy, ten, mhm. ten serial i bardzo żałowałem, że został skasowany i to był dla mnie do tego czasu taki, taki ten the best of, a później go tam przeskoczyło, a obecnie przeskoczył Doom Patrol. Mam nadzieję, że Najlepsze wciąż, naj, najlepsze wciąż przed nami, czy no, mam kciuki za bagienniaka, czy mam kciuki za strażników z HBO, chociaż to w ogóle nie będzie e, oparte na komiksie, ale te wszystkie teasery, które się tam pojawiają, no, no, tak dają, dają nadzieję, że, że HBO da radę, No, ale no, o tych serialach to pewnie powiem coś więcej jak już będą, na razie przejdźmy do dużego ekranu, ponieważ Coś tam się Avengersowego zdaje się pojawiło. Tam widziałem jakiegoś newsa. Tak news. słyszałem. No, jakiegoś newsa, czy dwa gdzieś tam coś słyszałem. Ach, wielki finał po 11 latach od pierwszego Ironmana czy tam po iluś tam latach. Znaczy w zeszłym roku była ta dziesiątka w tych napisach początkowych mm -hmm. przy, przy końcu gry, przy endgame nie było to dlatego mówię, a to już chyba 11 roczek w takim razie pyknął. Tak, się... 11, ale oficjalną końcówką jest Spiderman. Tak, jeszcze Far From Home będzie tym, tą oficjalną końcówką tejże fazy, nie? bo już mm -hmm. kolejna została zapowiedziana. Nie wiem dokładnie co tam będzie. Drugi Doctor Strange. Coś tam, no co? pewnie Black Panther nie? i tak dalej. Więc... Drugi Black Panther, pewnie kolejny film z Captain Marvel, więc tutaj pewnie już co niektórych coś uwiera gdzieś tam. No i pewnie um, Guardians of the Galaxy. Nie? Aha, faktycznie. No, z całkowicie niespodziewanym reżyserem który... A, to bo oczywiście jak jest Marvel, to ja sobie pozwolę coś wtrącić e, o DC, mhm. ponieważ całkowicie niespodziewany reżyser, e, który podejmie po Jamesie Ganie Strażników Galaktyki, czyli James Gunn, mhm. a pracuje teraz. Na, za niedługo zaczynają się zdjęcia do Suicide Squad, tak. które będzie reżyserował. Tak. No, nowe, nie nowe? Oczywiście. Mhm. Natomiast... E, jeśli śledzicie sobie Jamesa Gana na Twitterze, na Instagramie, no na Twitterze, to już go nie idzie śledzić, prawda? To wrzucił sobie zdjęcie z własnej kolekcji komiksów, mm -hmm. na której są stare komiksy z Suicide Squad, okrągłe logo DC, najlepsze czasy DC, mm -hmm. tak będę twierdził, z ranu Johna Ostrandera. Mm -hmm. I mówił, że za zawsze lubił i zawsze mu się najbardziej podobało, więc jeśli inspiracje będą brane z tego komiksu, plus będzie tam Polka Dodman. I nie zginie w pierwszych 10 minutach. No został, Tego nie możemy być pewni. Znaczy, został <głos> obsadzony przez aktora, który jest. Y, y, Dużą twarzą. który jest bardziej znany niż ten, który grał wtedy tego. Y, y, Slipknota. Slipknota, właśnie. No, to, więc je, je, jest nadzieja, że może go, mu tam głowa nie wybuchnie w piątej minucie, faktycznie. I, i, ale teraz masz wątpliwość, prawda? Nie. Nie, nie, nie wiesz do końca, czy tak będzie. No Tak czy jak James Gunn się tym zajmuje i wtrąciłem z DC do Marvela właśnie. Tak, tam widziałem, też ogłosili casting do Rad i będzie to kobieta. A mhm. W komiksach to nigdy nie była kobieta. No ale przejdźmy do Marvela i Avengers koniec gry. Zauważyłeś, że w świecie Marvela na każdej planecie jest ziemska atmosfera? Zauważyłem. Jakie to jest fascynujące. Generalnie jeśli chodzi o ten film, Wielki finał tego tej całej trzeciej fazy i w ogóle wszystkiego, co się działo przez ostatnie 10,5 i roku w kinowym uniwersum Marvela. Staliśmy ogromniasty film, który trwa do trzy godziny, gdy tylko rozpoczęły się napisy końcowe. Wszystkie siedem osób, które towarzyszyły mi w kinie, łącznie ze mną od razu pobiegły do ubikacji. Nie wiem, czy w twoim przypadku też tak było, że cała sala poleciała do kibla. Nie. Nie? Wszyscy, prawie Tward, wszyscy prawie siedzieli do końca. I nic po nie po to, żeby zobaczyć, że nic nie ma, tak? Dobra, no już. Znaczy generalnie będziemy spojerwać. Posiedziałem spojler... to posiedziałem. Będziemy spoilerować, prawda? Myślę, że. Ale tak, ja... już jest tydzień po, więc. O, tydzień po, tydzień, tydzień dwa tygodnie po, ja jak ja proszę... poszło. nie nagraliśmy tego w tym? Znaczy, albo my nagrywaliśmy tak przed świętami. Tak, tak, przed świętami, a to się już tak ukazało troszeczkę później. No dobra. Ja generalnie chciałbym pochwalić ludzi z internetu, chociaż raz, ponieważ poszedłem do kina 1 maja na Avengersów, czyli licząc tak z lekkim okładem jakieś trochę ponad tydzień od premiery i, nie, i szedłem do kina nie wiedząc nic. A, wca, mhm. a wcale nie wyłączyłem sobie internetu na tydzień w domu, tylko normalnie w miarę korzystałem i nie nadziałem się na ani jeden spoiler. Więc tutaj muszę pochwalić, ludzie z, ludzie z internetu daliście radę, chociaż tyle. Natomiast e, jeśli chodzi o sam film, to jak, jak ci się podobał? Bo Dobrze się bawiłem. A jakbyś tak miał taką wagę, taką klasyczną wagę ze sklepu z dwoma szalkami, nie? I na jednym byś dał koniec gry, a na, a na drugim wojnę bez granic, to... Które... Położyłbym po tej samej stronie, bo uważam to za dwie części jednego filmu. Aha. E, więc ciężko mi powiedzieć, bo to po prostu nie wysiedziałbyś po sześciu godzin w kinie. No, no psz, wysiedziałbyś, nie, nie, <laughs> jakbyś się nie, postarał. Nie, nie takie rzeczy się robiły. No. E, ale to, to jest dla mnie, ciężko mi to, wiesz, e, odciąć, bo mógłbym, wiesz, tamtych Avengers, znaczy tych, te dwie części filmu Avengersów porównać z Avengersami jedynką, czy z czasem Ultrona, który był do dupy, więc tam szy, szybki wynik by był. Nie. Natomiast te dwie mm, to dla mnie jest jakby po prostu cały czas jedna historia. Mm -hmm. A ja jednak sobie pozwolę. Jednak, A to, nie, no to, oczywiście, no to nie, nie tak, że tak, <laughs> ja, ja mam rację. I... No, nie, właśnie, bo, nie, tylko tak chciałem powiedzieć, żebyś mnie nie uderzył, bo coś no tam. gęsie za Zadaleku się <laughs> Generalnie y mi się jednak y Wojna Bez Granic podobała bardziej. Sp głównie z powodu tego, że gdy wyszedłem z kina, z Wojny Bez Granic, to było takie, wo. Natomiast jeśli chodzi o Endgame, to wychodząc z kina i oczywiście już prawda, po w publikacji, która uratowała życie wielu osobom, to tak, tak wycho wychodząc z tego kina, powiedziałem, no, no spoko. Nie, nie, nic mi tam nie urwało. To i tak dużo jak na krzyżkach. Nie, nie, no nie. nie, nie Znaczy, ja, ja, ja, muszę, ja muszę powiedzieć, mi się wszystkie filmy z Marvela, które miały w tytule Avengers, nawet w czas Ultrona mi się podobały. Więc nie wiem, dlaczego jakoś jakoś tak Aczkolwiek nie, nie, że podchodzę do nich całkowicie bezkrytycznie, czy coś ten desej. No, oczywiście. No, ale, ale jednak, kurczę, jakoś mi się tak mega podobały, jak w, w pierwszych Avengers'ach była ta słynna scena, która była chyba w każdym możliwym trailerze, czyli ten objazd kamery wokół całego tego pierwszego składu. No, nawet w tym filmie była. Więc... Tak, dokładnie. Ty, ty, ty, ja, ja za każdym razem, jak to widziałem, to byłem zesikany ze szczęścia. No i, no i e, idąc na Avengers koniec gry, m, miałem nadzieję na to, że dostaniemy taki naprawdę godny finał i to jest godny finał tej, tej tej całej dotychczasowej historii uniwersum Disney, mm -hmm. aczkolwiek też wydaje nie, mi się... Marvela, nie Disney? Ejku Marvela oczywiście, znaczy, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ten film mógłby być spokojnie krótszy i to tak o dobre pół godziny, jak nie więcej nic by się wielkiego nie stało, ponieważ bardzo mnie męczyły, i to jest chyba największy zarzut jeśli, z mojej strony, jeśli chodzi o ten film, bardzo mnie męczyło to, że przez ponad połowę filmu praktycznie dostajemy taki ciąg scen, w, że ojejku, Avengersi są smutni. Jest, mm -hmm. im, jest im źle i są smutni jest kolejna scena, gdzie tam nie, okładają się przez trzy minuty po ryjach, hołka i zabija wszystkich po czym dalej są smutni i później znowu coś się dzieje i dalej są smutni, Mówi Jezus Maria nie? czy to Polacy kręcili? nie, bo wtedy był, strasznie pili dużo wódki, ale tutaj nie, Ja, ja rozumiem. Thanos byłby komunistą z prl Dokładnie i jego... A, dobra, tutaj jest strasznie du duże pole do popisu. Natomiast właśnie chodzi o to, że gdzieś tak po godzinie filmu tak chciało się wstać i krzyknąć do tego ekranu. Kujwa, ja wiem, że im jest źle. Lećmy dalej. Niech coś się dzieje. Ale to jest, tak jak mówię, jeśli chodzi o ten film, to jest z mojej strony taki największy zarzut to, że tam, nie wiem, gdzieś po drodze jakieś nieścisłości, jakieś głupoty fabularne się zdarzały, no to jest normalka, to się zdarza w każdym możliwym filmie komiksowym i z tym, z tym yy, na to nie ma jakiejś większej siły. Ale też, no, nie wiesz, idziesz się bawić i nie masz co roztrząsać tego, jakby to był jakiś dokument po prostu, żeby... Dokładnie, no, dlatego też na przykład pod koniec filmu, gdy jest ta scena, że Kapitan Ameryka bierze te wszystkie kamienie z innych czasów i cofa się w czasie, żeby je pooddawać tam, gdzie powinny być. Ja tak, tak sobie siedzę w tym kinie i mówię, hmm, czy kapitan Ameryka będzie od, musiał oddać jeden z kamieni y, latającemu duchowi czerwonej czaszki? Przecież to jest materiał na kolejny film. Co naj... Może był, no długo go nie było. Tak, to jest materiał na kolejny film, co najmniej. No ale ten, w każdym... A, nie, jest jeszcze jedna rzecz w tym filmie, która troszeczkę mnie zirytowała, mianowicie i tutaj jest ciężki spoiler, więc jakby coś to się dalej. Raz, dwa, trzy... No ginie Iron Man, nie? Jest mm -hmm. scena pogrzebu, jest smutnie jest w ogóle, i są tam wszyscy i nawet jest ten, nie wiem, że zauważyłeś, jest tam w tej scenie ten chłopak z Iron Mana trójki, co nikt nie wie jak się nazywa, ale w sumie był spoko jako jedna z niewielu rzeczy w Iron Manie trójce. No jest, wiesz, i jest smutno znowu, ale pożegnanie bohatera i tak dalej. Godzinę wcześniej ginie Czarna Wdowa? Mhm. Mm nie no, no, dla niektórych to było bo ważne, tak, Halakasz no. klęknął. Tak, no halkarz klęknął, tylko że wiesz, no tutaj mamy y, Iron Mana i scenę pięciominutową, pogrzeb, wszyscy smutnik tak, i tak dalej, a później dostajemy tą scenę z Hawkeye'em i, i e, Scarlet Witch, gdzie no... Natasza umarła smutno mi, no ojej, ży idziemy żyć dalej. I to jest takie trochę słabe, jak dla mnie, że obie postacie, które były, w, no, no wiadomo, Iron Man zaczął wszystko, ale e, ten zaczął wszystko, ja będę nie Dobra, Kapitan Marvel zaczęła wszystko, to, to, to już w ogóle to już w ogóle niektórych może, może boleć, prawda? No ale chodzi mi o to, że też jedna z członki tego oryginalnego pierwszego składu Avengers i e, postać, która w tym świecie sprawia od samego początku, bo zdaje się Iron Man na dwójki ginie bohatersko również i w sumie e, no. ale wtedy, znaczy tu, tu akurat będę bronił tego, bo wtedy nie było czasu, żeby opłakiwać, tylko trzeba było no działać, tak, ale można było zrobić na przykład nie wiem, podwójny pogrzeb jakiś, albo coś ten desen, a nie, że tutaj jeden wielki pogrzeb, a, a parę minut później właśnie mówię że stojąc nad jeziorkiem, no szkoda no szkoda i, i poszli do domu no, to, no, no, no rozumiem o co ci chodzi, mhm. natomiast no nie zakłó mnie to jakoś bardzo, bardzo w oczy. Okej, okay, ale, ale na szczęście jest bardzo dużo fajnych rzeczy w tym filmie. Swoją drogą mała, mała taka dygresja. Pod, ciekawe, jak? pewne osoby, które rzadko kiedy wychodzą z piwnicy od rodziców mhm. zareagowały na tą scenę podczas końcowej bitwy, kiedy Spider-man tam zapierdziela z tą rękawicą i nagle w jednym momencie wokół niego pojawia się osiem kobiet, superbohaterek i, i tam wiesz, mamy o, takie A-Force, yeah i idziemy, znowu to zrobimy. idziemy kopać w wszystkich poryach, nie? I mówię, Jejku, to jest taka tak bardzo mocna zapowiedź, bo tam są jakieś plany co do filmu, nie? Z, z samymi żeńskimi bohaterkami mhm. I ja mówię, o tak bardzo bardzo zrobili tutaj taką zajawkę i, i się zastanawiałem, czy będzie jakiś wielki bultyk w, w internetach. Na razie się nie natknąłem, ale też nie szukałem. Pewnie jakbyś poszukał to byś znalazł. Nie? Tak, tak dużo rzeczy w internecie obecnie działa, ale też się nawet nad tym zastanawiałem chwilę. A co jest dla ciebie taką największą zaletą tego filmu? Tak, to, tak... że Chris Hemsworth dalej jest komediowym geniuszem i w końcu mu na to pozwalają. Mhm. Znaczy nie, tak, tak naprawdę no oczywiście, że oprócz tego, że Thanos miał rację i, i tyd, to. Um, Dobrze mi się bawi, Dobrze się bawiłem mhm. na filmie i nie ukrywam, że taki e, jak ogólnie karmi to wewnętrzne dziecko. Mhm. E, to scena, kiedy wyłażą wszyscy, to ono cię już tak to wewnętrzne dziecko cię tak szarpie po prostu wewnątrz z, z, z takiego haju cukrowego, że tak, tak, tak Andrzej, patrz, Andrzej, pa? Andrzej, pa? Andrzej pa? czy... tak, patrz i... patrz na to ale tutaj znowu była taka scena w, ty, w tym momencie gdzie tak sobie pomyślałem, że mówię eee, cwaniaczki, tu ładnie to zrobili bo wiesz, wychodzą wszyscy z, ci przywróceni bohaterowie, stoją obok tych, którzy nie wyparowali i do, doktor Strange mówi, to wszyscy, prawda? A Wong mówi, a co, chciałbyś tu kogoś więcej? I w tym momencie sobie wyobraziłem, jak tam gdzieś w Stanach w tym momencie ktoś wstaje z siedzenia i mówi Dardewila, <grym> albo, albo X-Men, albo coś w ten desenie. No fantastyczną czwórkę, wiesz, no trochę osób mogliby znaleźć. Tak, tak. tak. Ghost Ridera na przykład chociaż. No i wiele innych postaci. To, co mi się z kolei mega podobało w tym filmie, to jest to, jak zaskakująco dużą i fajną rolę miała... Yy, przypomnij mi imię. Nebula. Nebula, dziękuję, bo ja, oczywiście, bo, ja, bo ja oczywiście cały czas nie wiem, dlaczego nazywam ją Namorą i nie umiem się do tego przyzwy przyzwyczaić. Namora. Więc, tak, więc... Jak więc... córka Gamory i Namora. No właśnie, no i o, zresztą jest taka postać w uniwersum y, Marvela. Namora? Czasie, tak, która się nazywa Namora i dlatego ona mi się cały czas myliła, bo wiesz, Gamora, Namora, a, tak, to końcu, tak, tak. a to w końcu siostry i tak dalej. No ale Nebula, która jest taką cichą gwiazdą tego filmu i mega mi się podobało to, jak z... Y, y, wykreowali jej rolę, bo spodziewałem się, że będzie, nie wiem, takim trochę Terminatorem gdzieś tam z boku cichym, stojącym, który będzie tylko dawał po ryjach w odpowiednich scenach, a tymczasem zrobili naprawdę fajną, faj, fajnie rozwinęli tą postać tak, w taki dość zaskakujący sposób, mega mhm. mi się to podobało i to jest taka rzecz, którą chyba najcieplej wspominam z całego tego e, seansu. Mega mi się podobało to, że tak, na dobrą sprawę Antman uratował wszystkich, a tak, jeszcze bardziej na dobrą sprawę, że w sumie Thanos przegrał, bo szczur coś nadepnął przez przypadek? Dokładnie tak było. No i, i no właśnie takie, takie rzeczy związane z postaciami, które lubię z tych poprzednich filmów, a nie było ich w Wojnie bez granic, bo mhm. i Antmena bardzo lubię. Chociaż pamiętam, jak długo się broniłem przed tym, żeby w ogóle obejrzeć te pierwszego to To jest jedyny film, którego nie widziałem w kinie. A z... no, a mówiłem, że warto. Tak, dokładnie, w końcu się przekonałem. Bardzo, I było warto. Tak, ba bardzo lubiłem Ja pomimo tego, że on w tych poprzednich filmach miał, mało miał coś do zagrania, ale Jeremy Renner to jest taki aktor, którego z jakiegoś powodu lubię. No, ale Jeremy ta... Renner ogólnie jest taki, że Spoko. Tak, to jest taki taki po, fajny po, Postawiłbym znak równości pomiędzy nim i Tomem Hardim, którego, których po prostu lubię, bo lubię. No i tak mam z Willem Smithem, po prostu lubię Willa Smitha. Mhm. No i też się cieszyłem właśnie, że Hawkeye slash Ronin jest w tym filmie i ma jakąś tam trochę większą rolę, że, że właśnie Antman jest i tak na dobrą sprawę on tam ratuje większość, że no, no cieszyłem się, że te postaci nie tylko były, ale też miały faktycznie coś do, do, do zrobienia i i to nie mało, tak naprawdę. Mhm. Troszkę m, powiedziałbym, jakby to, jakby to ująć, żeby to nie zabrzmiało głupio, podobał mi się poziom dowcipów w tym filmie, tak? Choć pierwszy raz od dłuższego czasu, gdzie owszem, znowu Marvel i strasznie dużo dowcipów w paru scenach trochę to wytrącało z jakiegoś tam e, klimatu, który powinien być w tej scenie no ale większość tych dowcipów była całkiem, całkiem fajna, no, ten generalnie jeden długi dowcip z Torem, który przez cały film się ciągnął, no kurczę, jak pierwszy raz Thor w, w wersji 5 lat później pojawił się na ekranie to jest, no, no ja byłem zapłakany wtedy ze śmiechu i generalnie mega mi się podobało to co dalej się działo z tą postacią mhm. jak był moment, w którym kapitan Ameryka dźwignął, dźwignął Motora to ja tak było, a wiedziałem, nie, że tak będzie, wiedziałem, że tak będzie, już od Avengersów dwójki, wiedziałem, że tak będzie i y, też mi się to mega podobało. No strasznie dużo takich pojedynczych momentów w tym filmie, mm -hmm. które mi się mega podobały, y, natomiast y, jako, jako całość, jako jedna wielka, długa, skonstruowana fabuła, to jednak troszeczkę, tak jak wspomniałem wcześniej, jednak ta wo y, wojna bez granic mi się podobała troszkę bardziej, bo na przykład jeśli chodzi o Endgame, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, pewnie nie, y, Thanos był w jedynce dużo fajniej skonstruowaną postacią niż w dwójce. bo e, Znaczy w jedynce, w dwójce. W Wojnie bez granic ten Thanos to była taka postać, gdzie faktycznie można było się w jakimś stopniu zastanowić, czy on tam nie ma troszeczkę racji, nie? Tak, no. Natomiast w drugiej, znaczy w, w Endgame e, ta jego wersja... No, yeah. tylko że to, to, to ja... miało sens, bo on wiesz, jakby dorastał przez te wszystkie lata, znaczy, dorastał. Jego poglądy w jakiś sposób musiały się troszkę zmienić, nie? Więc jakby tego Thanosa z Infinity War mhm. mamy, na, mamy na początku. Tak. I, I bardzo mi się podobało to, jak to było zrobione zresztą, że pierwsze, nie wiem, co, 20 minut filmu może, mhm. co, co, co, coś takiego i ucinają tanosowi głowę, nie? I jest, aha, i co teraz? I wiesz, jakby masz yy, yy, masz wtedy do czynienia z tym Thanosem z przeszłości, którego pewnie mogli pokonać, dlatego, że nie był wiesz, tak zdeterminowany, bo to był sam początek, nie? Jeszcze y, nie miał żadnego kamienia, y, nie miał niczego, nie musiał jeszcze poświęcić Gamory i tak dalej. Mhm. Yy, więc dlatego mi się wydaje, że on był bardziej taki do tłuczenia się, natomiast ten Thanos, który, którego wytworzyły te lata w Marvelu, no zginął na początku. Tak, tylko chodzi mi o to, bo nie dokończyłem myśli, że ten Thanos, ten z przeszłości, który się pojawił w pewnym momencie tego filmu, to jest już taka postać, która ma mniej więcej podobne poglądy do swojej starszej wersji z przyszłości, ale gdy się dowiaduje, że w sumie mu to nie wyszło tak jak powinno, no to, to w tym momencie już wchodzimy w tryb totalnego psychola i za, zabiję wszystkich i zrobię cały świat na nowo i tutaj to było takie ee, no można było to troszkę inaczej zrobić to co mi się podobało też w, ty, w tym filmie to jest to, że mm, spodziewałem się, że ci przywróceni bohaterowie, ci którzy tam wyparowali w Wojnie bez granic, że się pojawią trochę wcześniej i będą mieli trochę większą rolę w tym filmie. Mhm. Na szczęście tak nie było. Mhm. Bo, to, to, to też prawda. Bo, bo, to plus. bo bardzo mocno się bałem tego, że w tym filmie będzie totalne przeludnienie. Bo jeśli chodzi o Wojnę bez granic, tak jak, ten film, tak jak tamten film mi się naprawdę Bardzo mocno podobał, tak jednak on był Momentami mocno przeludniony Jeśli chodzi o poszczególnych bohaterów Natomiast w Endgame W końcu gry tego nie odczuwałem Bardzo mi się też podobały Sceny w tych właśnie momentach, w których oni się Cofali do przeszłości i mamy te Znane sceny z poprzednich filmów Ale trochę inaczej i z innego punktu widzenia Moment, w którym Kapitan Ameryka wchodzi do tej windy i tam mówi do nich hej hydraty, ja mówię Łoje, to jakie, o, oh, jakie to było fajne. No to, to był wspaniały moment, bardzo mi się, bardzo się uśmiałem na nie. Mm -hmm. Ale też było widać na sali, kto czytał komiksy. Tak, i też motyw z Hulkiem, który cofnął się do tej przeszłości. No dobra, weź tam, połdawaj trochę tego dzikusa, coś tam. To też było mega zabawne. Byłem zdziwiony, pozytywnie zaskoczony tym, że parę postaci się pojawiło w tym filmie, których się co najmniej w ogóle nie spodziewałem, czyli Ancient One. jak ona się po polsku nazywa? Ona się po polsku nazywa Tilda Swinton. Sminton. no to, że Tilda Sminton się pojawiła w tym filmie to się troszeczkę zdziwiłem, to, że Natalie Portman się pojawiła w dwóch scenach tego filmu też się troszeczkę zdziwiłem, aczkolwiek nie wiem czy po prostu nie wykorzystano ujęć z Mrocznego Świata. I tam coś tam podoklejali, roketa gdzieś tam do tyłu, ale, ale fajnie, bo, bo na przykład kompletnie tego się nie spodziewałem. Też Matki Tora się nie spodziewałem w tym filmie. No. I że ta Kawaii się pojawi w swojej postaci. Tak, a, a tego się akurat spodziewałem. Tutaj, tu, Musiał się wepchnąć. Tutaj, tutaj, tutaj jest też taki mały, mały motyw, takie jedno z tych trochę większych what the w tym filmie, mianowicie skąd ci uchodźcy się wzięli na ziemi. Nie kumam, tego nie kumam tego i w ogóle tego nie wyjaśniono, ale to jest też taka mała rzecz, której no, można się przyczepić jak naprawdę ale, wiesz, bardzo... napisany nowy Asgard, już raz nowy Asgard wylądował na Ziemi w komiksach, tak, tak, to dało wspaniałą historię. Tylko wiesz, to chodzi o to, nie, to teraz będzie brzmiało, jakbym się trzepiał, chociaż naprawdę się nie czepiam tego, tylko wiesz... Tylko trochę. Nie, nie, bo, bo patrz, taka, taka logika, jaka, jaka tam była w poprzednim filmie, na samym początku mamy ten rozdobcony statek Asgardu, tak. gdzie ileś tam osób zginęło. Tak. E, ileś osób w sumie nie wiadomo gdzie się, gdzie się znalazło. Po czym mamy ta nosa i matematyka wskazuje, że połowa tych, którym udało się przeżyć, powinna jeszcze wyparować dodatkowo. No a potem mamy 5 lat później oni się znajdują na Ziemi i w sumie jest ich dość dużo i, i w sumie nie wiadomo. Ale oni chyba się znajdowali tam, gdzie Odyn umarł, w na roku. E, tam w Norwegii. Pamiętasz, jak on się tak... E zaczarował i uznał, że no to Elos z, się nie, Bo pod koniec Ragnaroku oni opuszczają stary Asgard w statku i napotykają statek w scenie po napisach napotykają statek, statek Thanosa. Mhm. Po czym przechodzimy do Infinity War i jest rozpiździel na statku mhm. Asgardczyków i nie ma tego momentu, w którym część Asgardczyków ucieka na Ziemię. No ale... Masz tego efekt, tak? Więc tylko, wydaje mi się że że to ty, ty, oczywiste. Tak, co ty, się tylko, stało. W, tylko w domyśle, właśnie, się, można się tam gdzieś domyślić, że nie wiem, mieli jakieś kapsuły ratunkowe, albo, nie wiem, Heimdall jak jeszcze żył, że ich tam wszystkich poprzenosił, coś tam desy, coś tam w tym. Albo reseń. Kapitan Marvel. Albo Kapitan Marvel też mogła być, bo ona teraz jest takim Deus Ex Machina w tym uniwersum. A, no, o, mamy wielki statek, który trzeba rozdupczyć. dawaj, kapitanie. Mhm. Trzeci raz klasnąłem, przepraszam. No, okej. Okay. No, a, dobra. Ale limitery są włączone, więc spokojnie. Natomiast wiesz, to, że Taika ITT był, to jest, to jest bardzo ważne. Mhm. Bardzo ważną rzeczą jest też to, że Taika ITT pracuje nad nowym filmem. Co prawda nie w Marvelu, ale nie wiem, czy o nim słyszałeś, bo to jest warte poruszenia, bo ten reżyser zawsze jest wart wspomnienia. Zapewne jak mi to powiesz, to powiem, że słyszałem. Będzie reżyserował nowy film. Pamiętaj o tym, że Tajka Waititi jest polinezyjskim Żydem. Mhm. E, reżyseruje nowy film, w którym jest dzieciak, który ma zmyślonego przyjaciela. I tym zmyślonym przyjacielem jest Adolf Hitler. I Adolfa Hitlera gra Taika Waititi, który jest polinezyjskim Żydem. No to się Spaniale. nazywa. To, to się nazywa Mieć Dyskans do siebie. E, y, no to nie, nie słyszałem o tym. Y, natomiast je, jeśli chodzi jeszcze o Avengers, mhm. koniec gry. Y, co, co, co by tu jeszcze powiedzieć generalnie znowu mamy typową przypadłość Marvela, czyli w sumie jest tam jakaś muzyka w tyle, ale w sumie jej nie odnotowałem jakoś szczególnie mocno ale jak się na przykład motyw dźwiękowy kapitana pojawiał to to, to, to było słychać jakoś natomiast no nie, nie, ma tego, nie ma tego jakoś bardzo dużo, efekty dźwiękowe są jak zawsze fajne mhm. te wszystkie łupnięcia stuknięcia e, zawsze mi się podoba dźwięk jak Mjolnir leci mhm. O, bo jest bardzo, bardzo fajnie zaprojektowane. No, dźwiękowo spoko, oczywiście, no ale wiesz, przy takiej produkcji ciężko, ciężko żeby nie było, nie było spoko, tak naprawdę. Wiesz, przy takim budżecie. O, mhm. chciałem też powiedzieć, że w przeciwieństwie na przykład właśnie do Kapitan Marvel czy do Black Pantera, tutaj tym razem chyba nie można się za bardzo przyczepić do efektów specjalnych? Wydaje mi się, że nie. Mhm. W zasadzie wszystko na co zwróciłem uwagę wyglądało albo dobrze, albo bardzo dobrze. Mhm. Nie, hmm. nie było tak, że coś kuło w oczy. Mhm. Ja, jakoś, jakoś tak e, strasznie. E, podobało mi się, że War Machine w pewnym momencie miał tą zbroję taką amerykańską. Mhm. Nie wiem, bo w Marvelu za mało obeznany jestem, żeby tak stwierdzić jednoznacznie, bo wyglądał jak Iron Patriot. Mhm. E, tylko, że Iron Patriotem to chyba Osborne był? Tak, czy coś tak, takiego? Tak, tak, tak, tak. było. Tam jakieś dziwactwo. No ale tak czy siak. Zbroja, ale po, ale podejrzewam, było, że tam. później też Iron Patriotem było pięć innych postaci, więc no ale tutaj pewnie się dowiemy no. z komentarzy. No i było też przekazanie pałeczki tak, była, była Rescue, pojawiła się przez moment tak właśnie podejrzewam, że po co ona w zasadzie pojawiła się w tym filmie, a później sobie tak pomyślałem, że a przecież tam planują, nie? Ten żeński film, więc, więc ja, jak znalazł... Swoją drogą, jeśli chodzi o to zebranie się superbohaterek, jedyne co mnie rozbawiło mm. to jak przybyła kapitan Marvel i przebiła się mm. przez statek kosmiczny mm. i biegnie sobie jakaś po prostu tam armia ludków i Parker mówi, że o, jak ci się uda przez nią przebić, nie? I przychodzą i inne superbohaterki i. Nie jestem sama. Ja mam dzidę. <grystanie> Tam przebija statki, ale. Znaczy, <grystanie> no, oczywiście, jak w każdym filmie, power levers al bullshit. Mhm. E, tylko, że tutaj to strasznie, strasznie było. Widać? I faktycznie... Znowu takie ta... małe przemyślenie, teraz mnie to tak naprawdę, mm -hmm. teraz tak na dobrą sprawę dopiero to do mnie doszło, zauważyłeś, że Spiderman w tym filmie chyba więcej biega bez maski niż z maską na Secret identity level, level, nie za bardzo. W, ta, w tamtym momencie to już nieważne. Wiesz, tak, <laughs> jak to, yy, I, I on no. się chyba wszystkim też przedstawiał po drodze, przy okazji. Nie? Tak, no bo nikogo nie znał. To akurat mm. wydaje mi się, że jest dobrze utrzymana część roli mm. Spidermana. Spider tak, ja jestem wielkim fanem tego, tego aktora. Toma Hollanda. Toma Hollanda, no, tak? oczywiście, dziękuję. Jestem wielkim fanem tego, jakim jest Spidermanem na ekranie. Tak, i, i, i poza ekranem. Bardzo mm. mnie rozbawiło, jak na jakimś z konwentów w Stanach siedział obok aktora, który gra Falcona, nie pamiętam nazwiska, mm -hmm. i opowiada o filmie i aktor grający Falcona mówi, że o, że muszę zobaczyć ten film. I Tom Holland jest taki zażenowany, że nie widziałe Spiderman? Po czym mówi, a spoko, ja nie widziałem filmu z Falconem. <laughs> okay. No to niedługo być może będzie mógł zobaczyć serial. Swoją drogą też się nad tym zastanawiałem, że skoro dostajemy tutaj w Avengers takie symboliczne przekazanie tej tarczy i Falcon będzie kapitanem Falconem, Prawdopodobnie, bo nie wiadomo, czy będzie jakiś kolejny film z, z nim. Dobrze, że nie Kapitanem Hawkiem, bo, ale to więcej osób by do kina jeszcze poszło. <grym> Tam Subasa był tak, nagle w Avengers. Tak, jest, jest taka możliwość. Tylko chodzi mi o to, że w stosunku do tego, co zapowiedziano na Disney+, Plus, czyli serial z, Falcon i, z Falconem i Winter mhm. Soldierem, czy to będzie po Endgame? Przed Endgame? jak ten serial będzie, no ale to jest też kwestia, która się dopiero kiedyś tam... Ale może nawet jest szansa, że przed Endgame, bo wiesz, jakby A może ten, to ten okres in... pięciu lat pomiędzy, hmm. jakby... Hmm. Tylko oni wyparowali obaj, nie? A faktycznie obaj wyparowali. No to nie, dobra. to, to może, żeby... może to będzie inny Falcon po prostu o, w tym serialu, nie? E, dobra, to, to zobaczymy za parę lat, jak ten serial się już w końcu kiedyś tam ukaże. Disney Plus w sumie nie podawał jakichś konkretnych dat. Przynajmniej nie pamiętam, że żeby... będzie. jak no, będzie. Jak Dokładnie ładnie zgapili strategię od baskroli. Mhm. Dokładnie, tak było. Poyni, <gry> powinni ich, <gry> ich pozwać. Nie? Czy, czy coś jeszcze dorzucimy o Avengersach, czy już tak przejdziemy bardziej do podsumowania tego, tegoż filmu? Kostiumy mi się jak zawsze podobały, mhm. a, bo były te same <gry> tak, tak naprawdę. A... Może trochę poruszymy ten mo motyw, o którym ci e, wspominałem, jak Bartek mi wysłał e, artykuł na, na Guardianie. Tak, no, że no, no mów. część osób była, znaczy część osób, tam jedna autorka, która napisała ten tekst, ale pewnie dużo osób też tak e, myśli, była jakby zażenowana tym, Jakie, że tor jak... jest gruby i że bycie grubym jest y, użyte jako Rozładowanie napięcia, i że to jest fat shaming. Ale że się z niego śmiali, że jest gruby. Ta, ta, i tak. I że to, to jest, wie, że to jest takie tanie i łatwe, i że z grubych ludzi ludzie się śmieją, bo są grubie. Potwierdzam, z, ze mnie się śmiali, bo Marii, chyba właśnie tak I rudy, więc w ogóle a, słaba opcja. A, a trochę nie jest tak? Nie? Ach, nie, bo już tutaj nie chcę wchodzić w jakieś, w jakieś szczegóły, ale podejrzewam, że wiele osób, które przeczytało ten y, artykuł, o którym wspominasz, poczuło się urażone dopiero w tym momencie, w którym przeczytały ten Może artykuł. Może nie wiedzieli że mogli być urażeni. Tak, no, tez, też jest taka... N nieraz dochodzi do takich sytuacji, że trzeba ludziom mówić, na co się powinni obrażać, bo oni o tym, do, bo oni o tym nie wiedzą, że powinni być źli na to. No. Natomiast, jako osoba posiadająca nadwagę, nie poczułem się urażony tym, że tor był gruby i że był biktorowskim. No, to, to było przecież mega śmieszne. Teraz się powinienem wstydzić czy coś, nie wiem, biczować się z tego powodu, że się śmieszny. Ja, ja też się śmiałem, więc nie wiem na, na, na, na czym to polega. Natomiast. Yy... No, wątpię, żeby scenarzyści czy producenci, e, w, wiesz, nie wiem, było spotkanie w Writer's Roomie i... Jakby tu kogoś obrazić? Kogo urażamy tym razem. A żeby e, było, natomiast... Do, dorzućmy do filmu Kapitan Marvel, żeby się mężczyźni wkurzyli. Niech się pojawi w czterech scenach. I, Na... i nawet w jednej scenie z samymi superbohaterkami, żeby Naj... też komuś dopiec. Najgorzej. No. A, rany... E... Straszne to jest, że oglądasz coś, co jest dla, dla rozrywki i oczywiście no jak wszystko, jak każdy film próbuje coś przekazać, e, przynajmniej taką mam nadzieję przy, przy robieniu filmów, Mówię ci tam o Terminatorze, jak był sprzedany scenariusz? Nie. E, Terminator 2 według tego swojego opisu, o czym jest film, mhm. e, jest o tym, do czego może doprowadzić ludzka pycha. Natomiast jest o jeżdżeniu na motorze i przyładowywaniu strzelby jedną ręką jeżdżąc na motorze no. i, i, i tak dalej, I'm ale, ale wiesz, ale jest jakiś taki powiedzmy moralny motyw przewodni nie? Mhm. i w każdym filmie rozrywkowym wydaje mi się, że też to, to znajdziesz w pewnym momencie, mam nadzieję przynajmniej, natomiast... Ja, nie wiem czy to nie jest już nadinterpretacja ja, ja widziałem teraz, mi się przypomniał ale zacząłem podskakiwać z emocji bo widziałem na internecie jedyny taki mały spoilerek, na który się faktycznie natknąłem przed, przed Endgame to, było, to była ta scena o tym, że pojawia się gej w tym filmie nie? A, a pojawił się? tak, przecież jak jest ta scena, gdy kapitan Ameryka ma kółko wsparcia i jest obok ta osoba a i mówi tam tak, tak, swoją drogą że, że, że... to był jeden z braci Rusu. W tej scenie. A, no widziałem. I, i, I widziałem, że kogoś tak strasznie zabolało to, że... Uznaczał. Tak, oczywiście, mm -hmm. nie? że kogoś tak strasznie zabolało to, że oto mamy tutaj Walkirię gdzieś tam w Torze Trójce w Ragnaroku, którą gra po, y, aktorka, która jest biseksualna i jest otwarcie biseksualna i gra postać, którą jest biseksualną i nakręcili scenę, w której ona leży w łóżku z kobietą, którą później wycięli, bo zły Marvel jest złym Marvelem, po to, żeby wprowadzić geja gdzieś tam w jakiejś tam podrzędnej scenie. ja mówię, ja pierdzie. Nie wykminiłbym tego nie? Bo ja nam, znaczy wiedziałem o tym, że jest taka scena Znaczy była taka scena nakręcona w torze Ragnarok Z Walkirią y, Gdzie jest pokazane wprost, że była y, w łóżku z kobietą mhm. I y, ten film, tak, I w Ragnaroku to komuś nie pasowało? Tak i w Ragnaroku, znaczy nie, że nie pasowało To zostało wycięte, tego nie ma w filmie I y, y, y, po prostu ktoś uznał, że A skoro nakręcili tą scenę Ale później ją wycięli to na pewno dlatego, że Disney jest Disneyem i jest zły i jest w ogóle, jakbym jak był Tessą Thompson, to bym się po prostu obraził i w ogóle coś tam tego. I, no wiesz, no, dużo, dużo dziwnych rzeczy, o których kompletnie nie masz pojęcia, że można wymyślić. Ludzie jednak wymyślają z powodu tego, żeby tylko poczuć się urażonym mm. na to. No, ja, no, ja w tego, internecie z tego bardzo ja, ja tego kompletnie nie kumam naprawdę i... Moim ulubionym przykładem. Co to, co to jest za różnica, kto jest pierwszym gejem w uniwersum Marvela? Pokazanym na ekranie kinowym. Ale, wiesz, w Star Trek'u też było to Bulldupy. O, jak tam w filmie kinowym pan Saru, mm. e, że, że miał męża, nie? On się pewnie inaczej nazywał to w Discovery. O, racja. to w Discovery. Matka by mnie zabiła, że nie pamiętam jak się nazywała oryginalna załoga. Whatever. Star Trek jest ostatnio pod ciągłym ostrzałem ludzi, którym się coś nie podoba. A mi się bardzo z, Discovery z, zwłaszcza baruba. Discovery. No, nie? Ja tak, sa było. tak samo i czekam na ten spin-off i czekam na ten serial o Picardzie, który się też tam planuje. Cieszy, cieszy mnie to, że niedługo będą praktycznie jednocześnie puszczane trzy seriale ze Star Trekiem. Mm -hmm. A to, że Klingoni wyglądają troszeczkę inaczej. Koło no dupa. no, jeku. No. Ko koło dupy mi to lata, tak na tą rozprawę. Tak samo kompletnie wali mnie to, kto w Endgame się okazał gejem. Nie? i zwłaszcza, że to też jakiś podrzędny typ, który gdzieś tam sobie siedział, nie? No i, to... I, no i właśnie, to jest, no i to jest straszne, że to jest podrzędny typ, a nie jakiś najważniejszy superbohater z całego filmu, nie? No to teraz uwaga, bo ja przywalę spoilerem z czego innego. Jeśli ktoś chce obejrzeć sobie drugi sezon Shiry, który wylądował na Netflixie. Jezu, już jest drugi. Tak, już jest drugi, już go obejrzałem. Okay. E, to właśnie spoileruje ostatni odcinek, e, dlatego, że Bo, Kojarzisz, Bo. Ten nie. Ziomek z łukiem. No, wow. <śmiech> tak wykminiłem. <śmiech> jest albo Ziomkiem z łukiem, albo z łukiem. Bo, jakby, ukrywał sekret przed głównymi bohaterkami. Mianowicie to, że ma dwóch tatów. W sensie tego się w żadnym wypadku nie wstydzi, tylko wstydził się tego, że oni chcieli, żeby on był historykiem, mhm. i on im ściemniał, że jest historykiem. Natomiast już o, stary internet i fani tamtych mm -hmm. serialów z tamtych lat, to już było... A, słysza a, a słyszałeś o tym, że w była w komiksie Disneya taka mała przebudowa jednego kadru w jakiejś zupełnie mało istotnej historyjce, gdzie parę kaczek zamieniono na dwie kobiety kaczki, bo jakaś tam mała dziewczynka, która ma dwie mamy... Mhm. Poprosiła o to, żeby w, Chociaż w jednym komiksie się pojawiła Postać jakaś właśnie e, Nieheteroseksualna I też oczywiście pff, Wielki ból i wiel, wielkie pękanie No Jezu, dziecko poprosiło zrobić dla dziecka I koniec ale, tomatu Ale nie i... można, ale nie można. Przepraszam w, w kaczogrodzie widzi. nie ma gejów Nie może być Homokaczek nie ma tak? tak? <laughs> Absolutnie może być samotny, samotny wujek wychowujący trzech prawda, siostrzeńców porzuconych przez rodziców i tak dalej, no, ale nie może być geja. Absolutnie. No, no widać też no. radykalne, konserwatywne kaczory ale tak, od, Ale odpłynęliśmy od Avengersu. Odpłynęliśmy od Avengersu, ale po... zostaliśmy w Disneyu, jak nie patrzyć. Dobrze, ale już to... po, może podsumujmy. Tak, podsumujmy. E... Było fajnie, warto iść. Tak, dokładnie. Fajne podsumowanie takiego filmu oczekiwaliśmy. Nie zepsuli tego. Dupy też nie urwali, ale, ale naprawdę... Jak, Jakbym miał 12 lat, to myślę, że bym się tak no, spokojnie osrał e, ze szczęścia na tym filmie. No, ja Tak parę razy nawet myślę, że... Zwłaszcza Pampers... jak wychodzi, Te, teraz nawet już, już mi się łezka wokół kręciła, jak wszyscy wyszli i tak jak Łukasz Mazur pisał na Facebooku, że to jest ten film, który czytając Semiki miałeś nadzieję, że powstanie tak. i wyszedł lepiej niż myślałeś. Tak, tak. tutaj się całkowicie z tym zgadzam. Zresztą ja już nawet parę razy powtarzałem, że Avengers, pierwsze Avengers, to jest z że bodajże 12, to był film, na który czekałem całe życie. A potem się okazało, że jednak yy, Wojna Bez Granic jest filmem, na który czekałem całe życie z Avengersami, bo wciąż jednak uważam, że koniec gry jest o ciupinkę. Nie, nie aż tak efektowny i efektywny jak, jak Wojna Bez Granic, ale wciąż super film. Mhm. I jak najbardziej cieszę się, że byłem. Polecam, drugi raz nie pójdę, ale jak tylko wyjdzie na DVD, myślę, że podobnie jak w przypadku Wojny Bez Granic będę rąbał ten film do usrania, za przeproszę. Wojnę Bez Granic chyba już sześć razy oglądałem. W przypadku Endgame myślę, że będzie podobnie. Jakieś maratony sześciogodzinne. Ja, pra... ja jeszcze nie byłem w imax niestety, bo jak zobaczyłem ile jest... Yy... Chciał, chciałem iść jak najszybciej, żeby uniknąć spoilerów, bo, bo jednak trochę czekania i no wiadomo, że to tylko film i sytuacje do jakich dochodzi na przykład w Hongkongu, że gość wychodził z kina i na głos mówił o tym, co się działo w filmie i go ludzie z kolejki czekających na film pobili i to także musiał... W Polsce wow. też było. Tak? Tak. W Polsce też było, że w, w jakimś... Jeśli, do, jeśli czegoś nie przekręcam, że w jakimś zakładzie pracy jeden kolega pobił drugiego kolegę, bo mu wyspoilerował Endgame. Czyli chyba nie To nie, między sobą, chyba, dobra. To, chy, chyba nie byli kolegami. No, tak chyba nie, nie byli, byli to. kolegami. E, no, natomiast wiesz, no, wiele lat czekania tak naprawdę na zwieńczenie tego wszystkiego i no, no, takie spoilerowanie, wiesz, po Hamsku komuś, to, to świństwo. Mhm. E, natomiast wypadłem z wątku, bo mnie rozwaliłeś tym, że w zakładzie pracy się ludzie pobili o. Mówiłeś o Hongkongu. O Avengersach o Hongkongu mówiłem. O się mówiłeś. A tak. Bo do, no, dziękuję. Widzisz. Mhm. O, wleciałem całkowicie z głowy. Pójdę sobie do IMAXu dla dźwięku, mhm. żeby sobie jeszcze raz posłuchać tego filmu. No, bo jednak nagłośnienie w się to nagłośnienie w IMAXie i zobaczymy, co będzie. Natomiast tyle ludzi chciało tam być wtedy, że odpadłem całkowicie. Mhm. I jeszcze nie byłeś, ale wszystko przed tobą. Tak, no byłem na zwykłą 2D. Dobra, czyli jeszcze raz polecamy film, jeżeli jakimś cudem jeszcze go nie obejrzeliście. chociaż. No to już... teraz przynajmniej będzie mniej ludzi w kinie. Chociaż już pobił chyba wszystkie możliwe rekordy, jeśli chodzi o oglądalność. Zobaczysz jak wejdziesz rek z końcem roku. No Ja do tego pieniążka nie przyłożę, jeśli, jeśli no, chodzi o. Na pewno wiele to zmieni. Dokładnie. No. Z, pol z polskim przyjdzie jeden dolar mniej. Przejdźmy wreszcie do komiksików, ponieważ mamy tych komiksików tutaj dzisiaj dużo. Całe, całe pięć mogło być więcej, ale się nie, jak zwykle nie wyrobiłem z paroma rzeczami. Na szczęście, ty. Mi się udało. To by si się udało. siedziałem i cisnąłem. To by się udało. Więc co tam mamy? Nagła, z... zmi nagła gwałtowna zmiana klimatu. E, tak, co prawda do superbohaterów jeszcze wróci. My. Ty też? Tak, ja A, też. tak. Wr wr wróćmy ty, ty, ty, raz, ty, że, fajnie, raz nie. Kurze ja z Jazdis. No więc to, to jest to fajnie. Um, natomiast teraz, żeby złamać coś, ale dalej pozostać w czymś, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jest to Encyklopedia wczesnej Ziemi Izabel Greenberg, wydana przez Kulturę Gniewu i już nawet wygląda encyklopedycznie, jeśli chodzi o format samego komiksu. I Komiks opowiada powieść. Mm. E, ko, Komiks opowiada o zbiorze jakby takich paru mitów i o historii gawędziarza, mm, który przemierzył właśnie wcze, wczesną Ziemię i spotkał swoją wielką miłość i zaczyna opowiadać jej jakby swoją historię. Mm. I bardzo mi się podoba, że tutaj jest wykorzystanie, na przykład z różnych wierzeń, różnego rodzaju mitów. Mm. I wplecenie tego w tą, w ten świat wczesnej Ziemi. I bardzo fajne jest to, że jak się domyślasz, jaki to jest mit, to jest tak, o, ale fajnie ukryte. Po prostu było tak, jest to tak pięknie połączone i tak pięknie wplecione, łącznie z tymi bóstwami, które obserwują głównego bohatera przez całą jego podróż, i jakby to, jak one wpływają na jego losy i ukazanie takiego przejścia, znaczy może przejście to jest złe słowo, ukazanie tej zależności, że bohater może decydować o, tym, o, o czym chce, ale nie wie, co na przykład zgotowali dla niego ci bogowie i jakby musi się podporządkować sytuacji, którą ktoś dla niego stworzył. Też jest bardzo ciekawe, że widzimy to z tych dwóch stron, a już nasze spotkanie z tym, że nie wszystko jest zależne od bohatera, zaczyna się nawet na okładce, kiedy widzimy tylko bohatera, jednak pod odpowiednim kątem widzimy na tym ładnym, błyszczących elementach inne postacie. Sam komiks jest też bardzo zabawny i bardzo mi się podoba już na samym początku, kiedy mamy Krainy Nord, to jest część pierwsza, jest tu ta historia o trzech siostrach, one udają się do szamana. I jest napisane, tak dobrze Wam się wydaje, Nachor bardzo przypomina poznanego już wcześniej szamana. Brawa za spostrzegawczość, to element fabury, fabuły, który nie zostanie wyjaśniony i lepiej się, tym, i lepiej się z tym pogódźcie. Eee, więc komiks e, jest no, też ale, bardzo zabawny, ale tak, czy, nie, ale tak nie można. <laughs> czym roz, rozładowuje wiele, no jakby wiesz, ciężkich napięć, pojawia się też tutaj e, parę biblijnych rzeczy. Natomiast ten humor jest taki, że jest to przystępne dla osób w każdym wieku, wydaje mi się, więc spokojnie z dziećmi też moglibyście ten komiks przeczytać. Jest przepięknie zilustrowany, Izabel Greenberg, która jest brytyjską autorką komiksów, wydała jeszcze jeden duży komiks, którego tytułu, teraz nie pamiętam, tam było coś z Tysiącem Nocy. Już sprawdzam. O, super. Tam chyba było Prince of 100 Hundred Nights, Isabel Greenberg. Natomiast teraz pracuję nad kolejnym i mam szczerą nadzieję, że nie jest to ostatnia produkcja, którą widzimy od tej autorki w Polsce. Bo jest bardzo zwięźle opowiedziana. Jest... No znaczy Wciąż szukam. <laughs> Okej, okay. na jej stronę jak wejdziesz to, to, to, to znajdziesz. Jest świetnie opowiedziana, no oczywiście przepięknie wydana, nic innego byśmy się od kultury gniewu nie, nie spodziewali. Ilustracje, kolory, które tutaj są są bardzo, bardzo fajne i nawet trafiło to bardzo blis w coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. Ostatnio o tym rozmawiałem z moją dziewczyną, że jak mm, czytałem książki za dzieciaka, to jeśli w książce była mapa, to książka była znacznie fajniejsza. Mhm. I tutaj te mapy się regularnie pojawiają. Jak mi tutaj Krzysiek donosi The 100 Nights of Hero, Nie wiem skąd mi się ten książę wziął, może z Prince of Persia. Natomiast mam nadzieję, że, ta, że ten komiks również kiedyś pojawi się u nas, bo jestem mega zachęcony po tym, co dostałem. W tej pracy nie dość, że są mapy, że wszystko jest pięknie zilustrowane i albo mamy bardzo ładne zbliżenia, albo mamy na takie rysunki na cały panel, że, że głowa mała, chociażby przy tworzeniu światów przez, przez bogów, nawiązania do różnego rodzaju mitów. Fakt, że możemy te historie i te postacie, które są tutaj, odnieść do rzeczy, których znamy z innych mitologii, jest to bardzo inteligentny komiks na wielu płaszczyznach i że analizując go właśnie pod różnymi kątami możemy znaleźć kolejne rzeczy, które jakby złożyły się na jego powstanie i mam nadzieję, że niewątpliwie na sukces, bo to jest coś, co naprawdę, naprawdę warto przeczytać. Ja serdecznie polecam. Cena okładkowa to jest 99 zł, ale wygląda też jak Tom Encyklopedii i warto mieć na swojej półce. Natomiast w cenie 39,90 możecie dostać komiks Który nazywa się bardzo dzika opowieść Więc pozostajemy w klimatach kultury gniewu I pozostajemy w klimatach komiksów Które mają mapy Ponieważ tutaj I już jest tą kupioną Tutaj też jest mapa Gdy tylko otworzysz, otworzymy okładkę To na tej, na tej... Ja wiem, że to ma nazwę, ale znowu zapomniałem, czyli dostajemy tą taką... Ja ostatnio ktoś w czytelniku z czytelniku, ze słuchaczy nam pisał. Tak, tylko że wiesz, ja jestem człowiekiem, który ledwo pamięta, co dwa tygodnie temu robił, a co dopiero komentarze sprzed trzech miesięcy. No ta taka wyklejka między okładką, a pierwszą stroną komiksu. I mamy tutaj mapę, więc już, już jest fajnie. Bardzo dzika opowieść, tą pierwszy los las złamanych serc. I tutaj dostajemy historię pewnej kotki, która zostaje porzucona przez swoich byłych właścicieli właśnie w owym lesie i poznaje tutaj swoich pierwszych przyjaciół, czyli również porzucone zwierzęta, żółwia i papugę i te takie dość nietypowe trio dowiaduje się, że w owym lesie źle się dzieje Obroń, obrońca tegoż lasu, czyli ryś gdzieś przepadł totalnie bez wieści, nie wiadomo co się z nim dzieje a gdy rysia w tymże lesie braknie to e, źli ludzie będą mogli przyjść i wyciąć cały las w cholerę no a oni się starają żeby właśnie tak było ponieważ jak się później dowiadujemy ryś niekoniecznie zaginął tylko właśnie ludzie troszeczkę się do tego e, przyczynili no i nie do końca bohaterski zespół złożony ze zwierząt porzuconych przez ludzi oraz mniej silnych mieszkańców tego lasu postanawia coś z tym zrobić. I tutaj główną rolę właśnie odegra kotka, która jest, tak jak już wspomniałem, jest porzucona przez właścicieli, ale trochę nie chce się do tego przyznać, więc stylizuje się na kogoś, kim nie jest I to właśnie jej przypada Taka misja polegająca na tym, żeby Tego Rysia spróbować w jakimś stopniu za Zastąpić. Jest to pozycja Która została wydana w ramach Kultury, kultury Gniewu kultury gniewnego imprintu Skierowanego dla młodszych czytelników, czyli krótkie gadki I tutaj tak samo jak Andrzej Można śmiało powiedzieć, że jest to Pozycja, którą może czytać zarówno ktoś młodszy, jak i ktoś starszy, ponieważ ty, czysto teoretycznie Tomasz Samoilich, Marcin Podolec stworzyli historię skierowaną dla dzieci, ale jednocześnie mega dobrze mi się ją czytało jako 31-letniemu koniowi i podejrzewam, że znacznie starsze osoby ode mnie też się fajnie w tej historii odnajdą i to jest to, za co ja cenię ty, te, autora scenariusza ponieważ e, Tomasz Samoilik tutaj jest scenarzystą, Marcin Podoles rysuje, natomiast e, już pomęcik muszą sobie otworzyć i znaleźć. Agata Mianowska odpowiada za kolory w tym komiksie y, i muszę powiedzieć tak, po, dostajemy kolejną historię z udziałem bardzo, wy, bardzo wydatnym Tomasz Samoilika po Umarłym Lesie, Nieumarłym Lesie i Zewie Padliny, w którym dostajemy taką historię, która z jednej strony jest bardzo mocno pouczająca i odwołująca się do tego, jak w chwili obecnej wygląda sy sytuacja w przyrodzie na terenie mniej więcej naszego kraju. To nie jest oczywiście powiedziane w żaden sposób wprost, ale uważny czytelnik, ten dorosły czytelnik bez problemu te nawiązania wyłapie. Dlatego też wydaje mi się, że przy czytaniu tego komiksu przez osobę starszą nawet jest troszeczkę więcej do wyłapania niż jakby to czytało, czytało dziecko aczkolwiek też doskonale się dla dzieci ten komiks oczywiście nadaje ale jednocześnie oprócz tego, że mamy te takie odniesienia które można wyłapać, ten komiks nie jest taki nachalny w tym, w tym rzucaniu tych aluzji on nie jest taki mocno pouczający że a robisz to, to, to i to źle, zmień to, tylko to, to jest komiks, który zarówno starszego, jak i młodszego czytelnika zmusi do myślenia nad pewnymi rzeczami, ale jednocześnie jest też cholernie zabawny i faj, bardzo fajnie zbudowany. Ja absolutnie stałem się wielkim fanem y, porzuconej sowy z rozwojeniem jaźni, która się pojawia w tym komiksie. Znaczy nie, nie, nie sowa nie jest porzucona, ale ma rozwojenie jaźni i jest przecudowną postacią. Jest tutaj wiele rzeczy, które bardzo mi się podobało, począwszy od tego, jak scenarzysta wykreował większość postaci, łącznie właśnie na czele z sobą, ale także patyczak ma tutaj bardzo fajne kwestie. No Jest sporo postaci, które polubiłem od razu podczas lektury. Rysunkowo Marcin Podolec, świetna sprawa, rewelacyjna warstwa graficzna, zupełnie inaczej niż ten drugi komiks, który... Jest w ramach kultury gniewu tego imprintu dla młodszych czytelników wydawany jego autorstwa, jaką się nazywał, bajka na końcu świata? <tryk> tak, no to, no to graficznie tutaj jest do, dość inaczej, to znaczy dość inaczej, polska mowa, jest, jest, jest dość inny, innym stylem, jest ten komiks narysowany, ale też bardzo mi się podoba to, jak zostało to przedstawione. Pomysłowa fabuła, jest bardzo zabawna, fajnie napisana, fajnie narysowana, również kolorystycznie jak najbardziej nie można niczego tutaj nikomu zarzucić. No ja jestem mega zadowolony i to jest chyba moja nowa ulubiona rzecz z krótkich gatek a jakby nie patrzeć znowu, znowu rzucam tutaj okiem na moją półeczkę, no już kilka rzeczy z krótkich gatek mam i ach, kościsko, wow ma. no dobra to może nie najbardziej może nie nowa ulubiona, ale zdecydowanie w czołówce i jeden chyba z lepszych komiksów, który w tym roku przeczytałem, więc jak najbardziej polecam jeszcze raz wspomnę bardzo dzika opowieść, tą pierwszy 39,90 na tam różnych gildiach i innych sklepach internetowych, bez problemu możecie go dostać za złotych 20 parę, nie ma co się zastanawiać, warto sięgnąć. Kolejny dobry polski komiks w ofercie fajnego polskiego wydawcy. Czego chcieć więcej? A teraz będzie narzekanko. Tak, doczekałeś się, <śmiech> prawda? Wreszcie, no. A, Mam w rękach komiks, który mi się nie podobał. I jest to Ultimate Spider-Man, tom 3. autorstwa e, scenariusz jest Briana e, Michaela Bendisa, szkice jest Mark Bagley, tuż Art Tybert i Rodney Ramos, kolory Transparency Digital. Super. Wspaniale. E, ja, jak się zestarzał ten komik? ponieważ on już ma kilkanaście lat na. Tak, no ma, jest, nie jest straszny. Znaczy, jest, jest bardzo o niczym i, i on zawiera w ogóle bardzo dużo materiału, bo to jest seria Ultimate Spider-Man, numery od 28 do 39 i numer pół. Pół. No, Okej, okay, kuma. I... Czyli 12 zeszycików, no to taki standardowy. Pod... Dwa tomy, nie? Tak, taki standardowy dwa tomy w jednym tomie a jakbym to czytał w zeszytach to bym sobie odpuścił dlatego że jak zawsze uważałem że Kirkman pisze w Walking Dead tak że jest pięć zeszytów o niczym i na koniec jest cliffhanger mm. tak żebyś sięgnął po kolejny jakby story arc to tutaj zeszyt jest zrobiony w ten sposób, mhm. że większość stron jest o niczym i na końcu jest o cliffhanger, tylko, że cliffhanger jest równie słaby co, co, co treść zeszytu. Pojawia nam się tutaj, co nie jest żadnym spoilerem, bo jest na okładce, pojawia się tutaj Venom i mogłoby być fajnie, ale niestety nie jest, ponieważ wszystko jest, jest super spłycone i jest to taki Komiks, który traktuje czytelnika jakby był głupi, e, takie odniosłem wrażenie, e, że wszystko musi być wytłuszczone, wszystko musi być powiedziane. E, tin drama, która tutaj ma miejsce, bo oczywiście e, ma jest na żenującym poziomie i to jest, no zna znaczy, no, są komiksy dla nastolatków, które są super super, mhm. jak chociażby Giant Days. E, czy wspaniałe Lumberjanes, które może kiedyś się w Polsce pojawi, byłoby, byłoby bardzo fajnie, hmm. natomiast tutaj to jest tak jakby dorosły zapominając o tym, jak było w czasach dorastania chciał, patrząc na to, co jest w mediach, wcielić się w nastolatków, hmm. e, takie jakby odniosłem wrażenie, Ja jestem starym dziadem, wie, więc to... E, może być oczywiście mylne wrażenie. A, A propos Kirkmana, o którego, którego wspomniałeś, teen drama w Invincible stoi na bardzo przyzwoitym poziomie. Ale wiesz, robi Morrison, to no, jest tak. Sprawy. tak, tak. E, tutaj w Ultimate Spider-Manie no, niespecjalnie cokolwiek stoi na wysokim poziomie moim zdaniem. E, wynudziłem się strasznie przy tym komiksie i no, musiałem się zmuszać, żeby, żeby dobrnąć e, do końca. Najciekawszą rzeczą, która spotkała mnie podczas lektury, było to, że zrobiłem sobie przerwę na obranie ziemniaków do obiadu. A konkretnie dobry obiad był, no. Tak, i, to było, i widzisz, i to było najciekawsze, co mnie, co mnie spotkało podczas lektury tego Spidermana. Rysunki są nie dla mnie, bo o ile tam doceniam. Starą szkołę z lat 90. i te wszystkie kurioza, które się wtedy działy. Ja I... strasznie lubiłem bagleja w tym semiku. Też lubiłem, natomiast chyba to jest coś, co zmieniło się w moim guście przez lata. To znaczy, nie ukrywam, że obecny baglej, który rysuje mniej więcej tak samo od 30 lat, już jest dla mnie nie do przejścia. Jest. no... Tak, ta, tak sobie, a najgorsze są zbliżenia na kobiece twarze. To, to jest dla mnie po prostu, o Boże, jak ta łysa dupa z New X-Men, jak ona się nazywa. Cassandra? Dokładnie, to, mhm. to jest ten klimat, mhm. dla, dla mnie mniej więcej. Eee... Nie polecam. Tak, to jest płytkie, ze Spidermanem znajdziecie mnóstwo lepszych historii, już lepiej wziąć tego, Je jeśli chcecie coś, w duchu starych czasów, powiedzmy, mhm. to uważam, że lepiej jest sięgnąć po tego, który wychodzi w tym miesiącu od McFarlane'a, mhm. bo będzie trochę... Albo w ogóle poczekać na tą kolekcję od Ashed, która, która lada moment wystartuje najprawdopodobniej. Tak, no... Tak. Chociaż z drugiej strony nie, bo z tego co pamiętam, tam w pierwszym tomie jest Brand New Day, a to jest, to jest debilny komiks, więc, więc nie, jednak ten. Noty... wiesz, czy, czy historie, które później się pojawiły z Milesem Moralesem, one były fajne. Mhm, tak. Na, natomiast ta. No tylko, że w przypadku Ultimate spider Spidermana chyba trzeba tak nie wiem, z 12 tomów przeczekać, zanim ten Miles Morales się pojawił. to mówię o takich pogrubionych tomach. No, no. I też nie wiadomo, czy Egmont po to w ogóle sięgnie, bo to już była inna seria. Wolałbym, żeby sięgnęli i musieliby, żeby to zagłuszyło. Musieliby wydać, a, a musieliby wydać ultimatum po drodze. O, mm, mm. Ciężka opcja w takim razie. Tak czy siak Miles Morales będzie lepszy niż te pokłóczyny, które tutaj Bendis napisał i duże nazwisko tutaj wcale nie łagodzi... Nie smaku, który ten komiks po sobie zostawia. Nie polecam. Kurczę, a ja ci powiem tak, że aczkolwiek nie, nie czytam Ultimate Spiderman o tego montu i nie mam najmniejszego zamiaru, ale pamiętam jak lata lata temu Ultimate Spider-Man pojawiło się 7 zeszytików od TM Semiku, który w międzyczasie zmienił nazwę na Fan Media, a później zdech. I było 7 ze wydanych, czyli oryginalne zeszyty 1 do 6. Logiczne, no, prawda? No, różnie było w tamtych czasach, wiesz tak, jak tak, jest. Tak, tak, lo, logiczne. Nie no, pie, pierwszy i drugi zeszyt y, polskiego Ultimate spidermana to był pierwszy podzielony na pół oryginalny amerykański. I wtedy, tylko że to był rocznik 2002-2003, jeżeli się nie mylę, no to miałem wtedy 15, 15, 16 lat. No to, kurczę, to się wtedy podobało. Te, to, co na łamach tych kilku zeszycików się ukazało. No tylko, że no właśnie wtedy byłem chyba w tej grupie docelowej, nie? tak można powiedzieć, bo pamiętam tak dziś, że przez te siedem zeszycików nie działo się praktycznie nic, tak na dobrą sprawę. Były, no, no wiadomo, tam ugryzienie tego pająka, pierwsze poznawanie mocy, jakieś tam dorastanie do roli tego Spidermana, tylko, że tak jak mówisz, większość tych historii to było takie... No, tu pogadajmy, o Mary Jane, w sumie wiesz, lubię cię, chodźmy na kawę, oj nie, coś tamtego, tin drama i tak ja dalej. Mi się to wtedy jakoś podobało. Po latach, po wielu, wielu latach, sięgnąłem po Ultimate Spidermana, tylko gdzieś tam od poziomu, nie wiem, zeszedł 100 któregoś, i było takie: <kluw> Oj, oj, <kluw> chyba wyrosłem. Ale Miles Morales to, to, to, było, to było fajne, to był jeszcze ten. ten to, bo to było też świeże, ten prawda? jeszcze ten, ten lepsiejszy Bendis no. z ostatnich lat. To, to, to prawda, tu się nie udało. No cóż, natomiast ja pozwolę sobie przeskoczyć do DC na moment, żeby było mało DC w tym odcinku, więc trzeba to chociaż odrobinkę nadrobić. E 71. tom wielkiej kolekcji komiksów DC. Dla mnie coś niespodziewanego, ponieważ to jest czwarty tom z rzędu, który kupiłem, a w 71-tomowej historii tej kolekcji to się dotąd nie zdarzyło, więc ja w przeciwieństwie do wielu innych osób mogę powiedzieć, że to przedłużenie, które zostało jakiś czas temu ogłoszone, czyli od 61 do 80, no jak najbardziej trafiło w Megusta. Tom 71, Międzynarodowa Liga Sprawiedliwości z, po, po oryginalnemu Justice League International i to jest komiks, na który czekałem mega, mega długo. Jak tylko się dowiedziałem, że w tym przedłużeniu on będzie, to powiedziałem o, to jest to, co muszę kupić, ponieważ tyle dobrego się nasłuchałem o tym komiksie, że muszę to sprawdzić. Jak pokazuje historia komiksu pod tytułem Batman Metal, nie należy słuchać osób, które się jarają bardzo mocno jakimiś komiksami z DC, ponieważ jak Andrzej pewnie w kolejnym odcinku Będzie o tym wspominał no Dla mnie Batman Metal to było takie To ja już wolę ten Batman Metal Z YouTube'a zdecydowanie mocniej niż to, niż to co przeczytałem Natomiast w kwestii Międzynarodowej Ligi Sprawiedliwości Okazało się, że komiks Który ukazał się oryginalnie W 1987 roku Zestarzał się bardzo ładnie, bardzo godnie Wciąż jest zabawny I jak najbardziej go polecam Tutaj mamy historię o tym jak Poprzednia Liga Sprawiedliwości została rozwiązana i trzeba, pojawiła się potrzeba stworzenia nowej, ale działającej na takich jasnych, przejrzystych zasadach ustalonych zdaje się tam przez ONZ. Tutaj pojawia się Max Lord, który postanawia z jednej strony wspomóc, a z drugiej strony trochę manipulować tą ligą. No i w składzie mamy tutaj między innymi To jest bardzo ciekawy skład Wciąż uważam, że to jest jeden z najlepszych składów Ligi Sprawiedliwości, jakie kiedykolwiek dostaliśmy I mamy tutaj tak Batmana, Blue Beetle, Marsjańskiego Łowcę Ludzi Gaia Gardnera Black Canary, Mr. Miracle, Dr. Fate Buster Gold, Dr. Light, Kapitan Marvel Po drodze się tam jeszcze pojawiają inne postacie Na samym końcu mamy Kapitana Atoma Oraz ojej, tego ruskiego Ironmana Jak on się nazywał Red Star czy... Red Star, no całkiem możliwe, że, że, te, że tak to było. A to była ta drużyna, tak? Co oni tam cyfry mieli na sobie? Mhm. Tak, jeden z nich na samym końcu się pojawia i dołącza do, do, do ekipy. No i są to takie historie jedno zeszytowe, gdzie ta ekipa bohaterów stawia stawia czoła właśnie brygadzie czerwonych rakiet o, red racket, tak on się nazywał a widzisz, to musiał. czerwieniem tak, z, walczą z Royal Flash Gang, czyli tą taką ekipą przebraną za figury z kart Mm -hmm. y, z, mierzą się z niejakim szarym człowiekiem to jest taka postać, która chyba tylko w tej serii się pojawiła, Gre Greyman i y, y, y, przede wszystkim skupiają, skupiamy się na, nie na tłuczeniu się poryja, chociaż jest tego bardzo dużo w tym komiksie, to jednak najbardziej y, Demateis, Giffen, czyli twórcy scenariusza do tego komiksu skupili się na relacjach między postaciami, to jest ten słynny komiks znaczy, To jest ten komiks, w którym y, pojawia się ten słynny pojedynek Batmana z Guy'em Garnerem. Jeżeli jesteście fanami DC to musicie wiedzieć o jaką scenę chodzi, jeżeli nie to kupcie i się przekonajcie jak, jak ten pojedynek się skończył. To jest też, też ten komiks, który dał nam y, tak na dobrą sprawę tą wielką przyjaźń pomiędzy Blue Beetle'em i y, Buster Goldem, tylko jeszcze nie w tym tomie. Y, jest tutaj sporo humoru. Przy czym nie jest to humor na poziomie czysto kiblowym pokroju Deadpoola czy Harley Quinn, tylko to jest naprawdę zabawny komiks. Jest tutaj dużo postaci, których możecie nie znać albo znacie ich dość mało. No chyba to jest pierwsza rzecz z Mr. Miracle, która się pojawia w Polsce, w której on ma więcej niż jedną kwestię do wypowiedzenia. Mhm. Mam nadzieję, że kiedyś się pojawi ten komiks Tom Kinga. Trzymam kciuki za to bardzo mocno. No i generalnie te sześć zeszytów, przepraszam, te 7 zeszytów, które składają się na 71 tom wielkiej kolekcji komiksów DC, no, przeczytałem sobie błyskawicznie i tak jak wspomniałem wcześniej, pomimo tego, że mamy tutaj 32 lata, które upłynęły od powstania tej historii, zarówno scenariuszowo, jak i rysunkowo, tutaj za rysunki odpowiada, niech sprawdzę, Kevin Maguire, zdaje się, tak jest, no to tutaj cały czas jest Siła tego komiksu bardzo, bardzo do, dobrze widoczna, że po prostu wiem dlaczego ta historia jest tak ceniona po latach i nie uważam tego za opinię na wyrost, to jest naprawdę bardzo dobry komiks, jedne, jedna z lepszych jeśli nie najlepszych rzeczy z, w, mająca w nazwie słowo zwrot Liga Sprawiedliwości. Okay. Dodatkowo, tam na samym końcu, jak to zwykle jest w przypadku wielkiej kolekcji komiksów DC, jest ta starsza historia, i w tym przypadku jest to rzecz z 1966 i pierwszy komiks, w którym pojawił się Blue Beetle. No, jest to jak zwykle taki dodatek, który można przeczytać jako ciekawostka, ale w sumie nic poza tym. No, ale ta główna, te główne danie tego tomu, mhm. no to jest rzecz, którą, tak jak wspomniałem, jak, jak najbardziej polecam. Bawiłem się mega dobrze podczas lektury tego komiksu. No i y, cieszę się, że to jest część pierwsza, ponieważ jeszcze się pojawi część druga tutaj, dokładnie nie wiem, w którym tomie, 77-8 jakoś, tak? Niewiele masz do wyboru, więc. No, ten, dokładnie tak jak mówisz. Tylko po prostu dziwi mnie to, że y, jak wiesz, na, y, w tej pierwszej części kolekcji DC, jak były dwuczęściowe historie, to one się ukazywały tom po tomie mhm. Nie tak jak w wielkiej no, no, kolekcji komiksów Marvela. Trzy lata później. Tak, trzy lata później, tylko tom po tomie, Natomiast w przedłużeniu Zarówno Swamp Thing, Alana Mura jak i właśnie Międzynarodowa Liga Sprawiedliwości, czyli te dwie historie po dwie części, które są, one zostały rozbite nam po różnych tomach i trochę tego nie kumam, ale ważne jest to, że pierwszy tom jest spoko, bardzo mocno i pozytywnie już się nastawiłem na drugi tom, czekam, polecam, natomiast jeżeli Wy mieliście jakieś wątpliwości, to mam nadzieję, że zostały one już jak najbardziej rozwiane. Gnajcie do Empików, czy gdzie, tam wielką jest. Tak, czy gdzie tam wielka kolekcja komiksów DC jest dostępna, ponieważ tak, jak dobrze liczę, e, premiera miała być 1 maja, czyli do 15 maja, do 14 maja jest jeszcze szansa, że ten komiks dostaniecie. Moim zdaniem zdecydowanie warto. Natomiast Andrzej, tutaj, co, co tu jeszcze Ci zostało? Został mi bardzo dobry komiks. Bardzo dobry. <laughs> tak, bardzo dobry. No, koniec. <laughs> no Dziękujemy A... za uwagę. Garfield, Tłusty, Koci, Trójpak, tom trzeci z nie wiadomo ilu. I w tym tomie mamy Garfield się rozsiada, Garfield przechyla szale i Garfield traci stopy. du dum. -du -du. Dostajemy kolejny wspaniały zestaw komiksów od Jima Davisa ze wspaniałymi tłumaczeniami Piotra W. Cholewy. I... no... System zna znaczy system publikacji w tym komiksie jest dokładnie taki sam. Dostajemy 6 pasków i jedną siódmą, czyli niedzielną planszę e, z Garfieldem. E, to co się tutaj zmienia, no nie zmienia się poziom, bo dalej jest wspaniały. Natomiast zaczynają się po e, pojawiać historie, które trwają przez e, kilka pasków. I to dopiero możemy zauważyć, czytając właśnie w tych wydaniach zbiorczych, że w tych jakby tygodniowych paskach, które się ukazywały no, dzień po dniu, mieliśmy historię, która działa się w nocy pod jakąś latarnią, a później na płocie i na przykład widzimy tutaj, że przez y, trzy kolejne paski ta historia jest jakby kontynuowana. Oczywiście gdybyśmy sobie wybrali dowolnie, czy, czy przeczytamy pierwszy, trzeci czy, czy drugi, to nic nie tracimy, natomiast tutaj jakby trochę historia, można powiedzieć, że jak na komiks gazetowy się rozwija i to jest jakaś dla mnie tutaj nowość, bardzo przyjemna nowość, niewiele co prawda zmieniająca, ale w tych komiksach, patrząc po datach, kiedy się ukazywały konkretne paski, pierwszy pasek z tego komiksu jest z roku 1982, Ostatni pasek jest e, z roku 1983. No to e, trochę, trochę tutaj czasu minęło i po raz kolejny jest to komiks, który pomimo tego, że jest cudowny i że jest przezabawny i to się nie zmieniło i dalej sprawia dużo radości przy, przy czytaniu wciąż jest komiksem, który ciężko jest przeczytać naraz. W sensie ta jego formuła krótkich, zamknie... no super krótkich zamkniętych historyjek w paskach. No jakby zmuszę cię, żeby to był komiks, który leży gdzieś pod ręką i masz w nim zakładkę. Poczytasz trochę, później nawet tego samego dnia poczytasz trochę i wtedy ta magia Garfielda jest mm, dłużej utrzymywana. Czytanie Garfielda e, ciągiem, przynajmniej w moim przypadku, nie sprawdza, nie sprawdza się tak dobrze. Ja ten komiks czytałem chyba przez 3 tygodnie tak naprawdę, żeby czerpać z niego jak, jak największą przyjemność. Jest to taki bardzo fajny przerywnik i bardzo wysokiej jakości przerywnik, kiedy czytasz coś właśnie takiego jak encyklopedia wczesnej Ziemi, którą no, pochłonąłem za jednym razem. I po niej na przykład przeczytałem sobie trochę Garfielda i dalej było fajnie. Albo przeczytasz taki szajz jak Ultimate Spider-Man i przeczytasz Garfielda i mhm. dzień jest z powrotem na neutralu, mo mo można powiedzieć. I wtedy ten, ta, ta magia Garfielda y jakby się uwydatnia. I można też spokojnie losowo sobie otwierać na którejś stronie. Jeśli nie chcę tego czytać po kolei, przeczytasz sobie jakieś parę pasków, albo się cofnąć, albo iść do przodu, przestać czytać, czytać dalej. E, tak czy siak Garfield jest, no Garfield jest taką stałą. On jest spoko, będzie spoko, to wątpię, żeby się zmieniło. Cały czas wychodzi i to tak regularnie, że, <śmiech> że, że, że masakra. E, I No i prędzej czy później zajmie pewnie całą półkę, bo tych tomów jest bardzo, bardzo dużo. Są bardzo ładnie wydane, Wygodnie się je czyta, podoba mi się to, że na boku zawsze jest podział jakby na trzy tomy, tak jakby były połączone ze sobą. Także no ja dalej, dalej serdecznie polecam 79 zł. no a inwestycja na lata, bo Garfield jest komiksem o bardzo dużej regrywalności, mm -hmm. mo można powiedzieć. Jego można odświeżać, odświeżać i odświeżać i, i tak będzie w porządku. Także serdecznie polecam, i tym samym też będziemy kończyć mhm. odcinek 85, który, jeśli się nie mylę, jest również setnym odcinkiem na naszym kanale na YouTube. oj, oj. jeśli się nie mylisz, oczywiście. Przed chwilą sprawdzałem, więc wątpię, żebym się mylił, ale okay. są szanse, że na przykład zapisało się tam coś, co usunęliśmy. Tak, no. Czy coś I takiego parę no. razy było pamiętać jak wrzucałem i coś się zesrało i, i musieliśmy usunąć i wrzucić na nowo bo coś nie działało, ale się zapisało że jest i nie mniej <grym> nie, nie mniej kończymy, nie bo już prawie dwie godziny poleciały tak jest, dziękujemy za uwagę trzymajcie się, do usłyszenia, czołem, cześć